Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki i filmy, film, gry i film, komiks, klasyka i nowość, il i, i gnioty. Gniot. Witam, Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 28 lutego 2026 roku. Słuchacie właśnie 592 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami podcastowy nekromanta, który przed tygodniem wskrzesił czas podsumowań. Cykl audycji podsumowujących miniony rok pod kątem premier horrorów i eventów związanych z grozą. W tym cyklu zaproszone przeze mnie osoby w solowych wstawkach dzielą się swoimi polecankami, wymieniają ulubione filmy, książki, komiksy, gry, seriale, płyty, konwencje. Festiwale, a czasem wspominają i o innych aktywnościach mniej lub bardziej z grozą związanych. Przed tygodniem Marta wspominała na przykład o pracy w Domu Strachu, a kilka osób wymieniało filmowe eventy w kinach i domach kultury. W tym tygodniu również będzie ciekawiej zróżnicowanie, mam taką nadzieję. Oprócz wielu głosów o filmach czy książkach pojawi się m.in. jedna wstawka skupiona w całości na muzyce. Ktoś też wspomni o zinach, ktoś inny o muzykalu. No, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ostatnio wyjaśniałem szczegółowo jak ta audycja powstaje, z czym to się je, więc nie będę teraz się tak całościowo mocno powtarzał, ale jeżeli ktoś trafi najpierw na część drugą, to przypomnę tylko szybko trzy rzeczy. Po pierwsze, w żaden sposób nie ingerowałem w treść, nie narzucałem nikomu tematów. Nie muszę też ze wszystkimi typami tutaj wymienionymi się zgadzać, no bo w czasie podsumowań chodzi właśnie o różnorodność, o różne perspektywy, dlatego może nawet lepiej, jeżeli ludzie podają jakieś tam przeciwstawne opinie. Po drugie, część zaproszonych osób nie ma na co dzień żadnego kontaktu z nagrywaniem, więc niektóre wstawki powstawały w warunkach raczej partyzanckich niż studyjnych i wstawki mogą mieć w związku z tym różną jakość, długość, formę. Tak ma być, tak jest w porządku. I po trzecie, w postach czy w opisie filmu na YouTube z tym podcastem znajdziecie zarówno timecody, by móc posłuchać wybranej osoby, by móc przeskoczyć od razu do konkretnej osoby, jeżeli przeszliście tutaj na przykład właśnie w takim celu, jak i szczegółowy spis treści, by nie musieć wynotowywać tytułów z nagrania, by nie siedzieć z kartką i długopisem i nie słuchać jednego fragmentu po kilka razy, żeby wyłapać nazwisko czy tytuł, Macie wszystko ładnie rozpisane, mam nadzieję, że niczego tam nie pominąłem. W razie czego dajcie znać to uzupełnię, nie ma problemu. Wstawek ponownie będzie 9 i ponownie będą trwały około 100 minut. W tym tygodniu usłyszycie Joannę Morawską, redaktorkę serwisu stevenking.pl, Pawła Mateję, redaktora świętej pamięci Carpe Noctem, a aktualnie współprowadzącego audycję Halo, Tu Otchłań. Rafała Betwulfa-Wrońskiego, mojego przyjaciela, który współtworzył kilkadziesiąt odcinków nowydzanego podcastu. Rafała Galfryda-Głuchowskiego, autora bloga Dirty World Horror, który regularnie publikuje recenzje horrorów w grupach facebookowych, więc jeżeli bywacie na grozowych grupach facebookowych, na pewno go kojarzycie. Bogusie Szewczyk, współtwórczynie podcastu Kobiety Eksploatacji i Audycji Rozmówione w Radio Capitol. Michała Dżarego Rakowicza, redaktora konglomeratu podcastowego, Krzysztofa Korsarza Bilińskiego, założyciela wydawnictwa 9, Magdalenę Paluch, autorkę strony internetowej Grozownia i Festiwalu o tej samej nazwie, oczywiście skupionego na grozie, na literaturze grozy, oraz Łukasza Skórę, youtubera znanego z kanału Żarłoch TV i autora audycji Skóry oraz twórcę cyklu Filmy Zimowe w konglomeracie podcastowym. Przed tygodniem wspominałem, że pojawią się, być może pojawią się dwa nowe głosy. Niestety, no nie do końca się udało. Jedna osoba ostatecznie wstawki nie nagrała. Życie się wydarzyło, sprawy osobiste, ale co się odwlecze, to nie uciecze i pewnie za rok znowu się do niej odezwę. Ale z tą drugą osobą już się udało i dzięki temu usłyszycie debiutującą w nawiedzonym podcaście Joannę Morawską. A że Murasz, bo taką maksywkę zadomowiła się już w Radiu SK i wydaje mi się, że ten podcasting jakoś tam jej się spodobał, to być może i w Nekro będzie gościć częściej. Trzymam za to kciuki, czas pokaże. A po długiej przerwie powrócili także Galfred i Bedwolf. Początkowo myślałem, że w ogóle dla Galfryda to też będzie debiut, ale pojawił się już raz przed laty w relacji z festiwalu Grozy i Fantastyki. Tak więc nie debiutuje, ale miło go gościć ponownie. I ogólnie bardzo się oczywiście cieszę, że znowu udało się zgromadzić tak potężne grono gości i gościń, jeszcze właśnie różnych osób z różnymi zainteresowaniami, oscylującymi gdzieś wokół tego horroru, tej grozy, ale jednak... Każdy tutaj się specjalizuje czy lubuje w czymś innym. Bardzo mnie to cieszy i doceniam, że mimo różnych przeciwności losu, bo tutaj też mieliśmy w tle jakieś tam choroby, dzieci, przeprowadzki, remonty, etc. Cieszę się, że mimo tych różnych przeciwności losu większość osób znalazła ochotę, siły i czas, by podzielić się swoimi typami. Za to z tego miejsca dziękuję oczywiście. No i niestety ja ich nie znalazłem i to nie jest żart. Planowałem dograć mój własny segment w tym tygodniu, nawet o tym mówiłem tydzień temu, ale zwyczajnie się nie wyrobię. W piątek po pracy... A już jest piątek. Dzisiaj jest piątek i za kilka godzin muszę wstać do pracy. Po pracy mam gości, a potem jeszcze integrację ze znajomymi na mieście i to taką, której, z której nie mogę się wymiksować. W sobotę zaś do Łodzi przyjeżdża ekipa Steven King.pl m.in. na przedstawienie na podstawie "Misery" Stevena Kinga w teatrze Maćkowiaka, to też muszę tę dzisiejszą audycję skończyć wcześniej, bo w sobotę, jeżeli słuchacie tej audycji na przykład premierowo, w sobotę wieczorem no to prawdopodobnie w tym samym czasie kiedy wy tego słuchacie to ja wraz z Mando, Moraż, Ingiem, Nocnym, Rychem, Sikiem i spółką całą ekipą King.pl, siedzimy w teatrze, ewentualnie no już jesteśmy może po spektaklu i gdzieś tam się integrujemy na mieście, dlatego też no, muszę ten podcast skończyć wcześniej i uznałem, iż dziś usłyszycie wstawki gości, to i tak będzie gruba, potężna audycja, a ja mój segment nagram, zmontuję, opublikuję gdzieś na spokojnie w kolejnym tygodniu i usłyszycie go zapewne jako kolejny sobotni odcinek. No dobra, no to chyba wszystko jest jasne. Pewnie też wszyscy czekacie na mięsko, na konkrety, na te polecanki, więc nie będę już przedłużał. Zapraszam na wstawki Murasz, Pawła, Bedwulfa, Galfryda, Bogusi, Jerego, Korsarza, Magdy i Skóry. Miłego odsłuchu. Cześć, z tej strony Murasz z serwisu stevenking.pl na prośbę w Szymasa przygotowałam dla Was kilka zeszłorocznych premier, wartych moim zdaniem uwagi. I zacznę tutaj od Polskiego Podwórka. W zeszłym roku miała miejsce premiera książki Wiła Roberta Ziembińskiego i Wiła jest drugą częścią serii Czarny Staw. Była już kiedyś wydana, a teraz dostaliśmy wydanie poprawione, swoją drogą z bardzo ładną kładką, więc tutaj wydawnictwo Mięta zdecydowanie dało radę wizualnie dorównać pierwszej części. Robert Dziembiński sprawnie łączy młodzieżową przygodę z horrorem, rozbudowuje tutaj relacje przyjaciół, które znamy już z czarnego stawu, a też bardzo dużą rolę odgrywa tutaj kot, co jest wątkiem dla Roberta osobistym, jak się dowiadujemy ze wstępu albo z posłowia, już nie pamiętam. W każdym razie Kamil, Jura i jego przyjaciele muszą się zmierzyć z tytułową wiłą, piękną, lecz śmierternie niebezpieczną istotą ze słowiańskich wierzeń. Jej urok zabija, a pojawienie się tej postaci buduje taką gęstą atmosferę i narastający niepokój. Ogólnie bardzo lubię książki Roberta Ziembińskiego, bo to jest człowiek przesiąknięty popkulturą i ma taką bardzo dużą lekkość narracji. Robert też w tej serii wykorzystuje słowiańskie demony i legendy, co jest moim zdaniem bardzo dużym plusem, bo dostajemy jakieś takie strachy bardziej, bardziej nasze, a nie te amerykańskie. I jak lubicie książki o dzieciakach, które walczą z czymś nadprzyrodzonym, to zdecydowanie warto po te serię sięgnąć. I chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na kolejną książkę polskiego autora, która jest również o dzieciakach walczących z siłami nadprzyrodzonymi. I panowie oczywiście mają swój styl, więc te książki czyta się kompletnie inaczej, ale sam punkt wyjściowy jest podobny. W 2025 roku miała miejsce premiera książki Diabelstwo Macieja Lewandowskiego, jest to również druga część serii, więc to jest e, powieść grozy, która nam kontynuuje historię trójki przyjaciół z Grzechuta. Tym razem nasi bohaterowie muszą się zmierzyć z nawiedzonym domem oraz żądną zemsty wiedźmą, czarną mamką, która powraca, by wyrównać dawne rachunki. Jest tutaj nastrojowy jesienny klimat nadbałtyckiego miasteczka, jest nawiedzony dom, jest żądna zemsty wiedźma, jest naprawdę kawał dobrej rozrywki. A jak już o Wiedźmach mowa, to chciałabym jeszcze Wam polecić Czarnowictwo dla zbłąkanych dziewcząt Grady'ego Hendrixa. Historia dzieje się w latach 70 i opowiada o ciężarnych nastolatkach wysłanych do izolowanego ośrodka, gdzie w ukryciu mają urodzić dzieci, oddać je do adopcji, a potem wrócić do swojego życia, jakby nigdy nic. Nie czytałam jeszcze wszystkich książek Hendrixa, ale kilka mi się zdarzyło i ta konkretna wyróżnia się moim zdaniem pozytywnie. Hendricks bardzo... Wiarygodnie i wciągająco opisuje zasady, które panują w tym ośrodku, bardzo dobrze opisuje relacje między przebywającymi tam dziewczynami i często grozę samej sytuacji. Tak naprawdę, gdyby nie pojawił się tutaj wątek nadprzerodzony, to ta historia wciąż by się obroniła, bo opowiada o wykluczeniu, opowiada o wstydzie, o takiej przemocy systemowej i takiej bezsilności w stosunku do właśnie systemu. Wiedźmy i czarownictwo są tutaj. Mrocznym kostiumem, który ta historia przybrała, i to też jest właśnie tak jak najbardziej ciekawy, ale tak jak mówiłam, historia dałaby radę i bez tego. Czysto książkowo to by było na tyle, ale daleko nie uciekam, bo teraz chciałabym wspomnieć o wizycie Johila w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku miała miejsce światowa premiera książki King Sorrow. W Polsce jeszcze na tę książkę czekamy i ma się pojawić w kwietniu, więc już całkiem niedługo. I z okazji tej właśnie premiery Johil odwiedził Wielką Brytanię, gdzie odbył szereg spotkań z czytelnikami. To był dość intensywny plan, bo zaplanowano 11 spotkań w 8 dni, finalnie odbyło się chyba 10. Nam się udało wybrać na trzy spotkania. W Glasgow i w Londynie zorganizowano tylko podpisywanie książek, więc ta interakcja nie była długa, bo trwała tyle co podpisywanie trzech egzemplarzy. Wciąż świetne przeżycie, ale najbardziej podobało mi się spotkanie w Edynburgu, ponieważ przed... Sesją autografów odbył się wywiad z Joe i Skitem Rossonem, a dopiero później to podpisywanie było. Więc mamy formę spotkania, która daje dużo więcej satysfakcji, dużo więcej radości, bo można posłuchać tych autorów, zanim się do nich podejdzie. Johil planuje wydawać książkę co roku, więc ja bardzo liczę na to, że takich tras będzie więcej w najbliższych latach i bardzo polecam się na takie spotkanie wybrać, jeżeli lubicie autora. A jeśli autora nie znacie, to polecam się zapoznać. Jak już przy Johilu jesteśmy, to teraz przejdę do dwóch polecających filmowych. Zacznę od czarnego telefonu 2 Scotta Derricksona. Jestem naprawdę bardzo pod wrażeniem, że z tak krótkiego opowiadania, jakim jest czarny telefon Johila, twórcy filmowi zrobili dwa pełnoprawdy i dwa naprawdę ciekawe filmy. Scott Derrickson wraca do historii rodzeństwa Gwen i Fina, pokazując, że trauma potrafi dzwończyć długo po zakończeniu koszmaru i tutaj. Film rozwija nam wątki z pierwszej części i przenosi bohaterów w nową scenerię, odizolowany, zimowy obóz Alpine Lake. I twórcy naprawdę bardzo dobrze uzupełnili historię z czarnego telefonu 1, nie zrobili powtórki z rozrywki, i ten Hawk jako graber to w ogóle jest kreacja aktorska, która moim zdaniem staje się kultowa, ale czas pokaże, czy mam rację, naprawdę bardzo, bardzo udana kontynuacja. Mieliśmy też w zeszłym roku cztery nowe filmy na podstawie Stephena Kinga, ale one były bardzo różne, wszystkie świetnie, zwłaszcza czeka W kontekście polecajek horrorowych chciałabym tylko powiedzieć o Małpie o Zguda Perkinsa. Film opowiada historię braci Hala i Billa, którzy jako dzieci odkrywają przeklętą mechaniczną małpkę, wywołującą tragiczne wydarzenia. A lata później zmuszeni są ponownie się z nią zmierzyć. Jak w przypadku czarnego telefonu Johila, tak też w przypadku małpy mamy do czynienia z krótkim materiałem wyjściowym, więc trochę tam nie widziałam potencjału na pełny film. Dodatkowo trochę się bałam, że to będzie bardzo podobne do oszukać przeznaczenie, w tym, jak te śmierci są pokazywane, czyli że będziemy obserwować, jak gdzieś tam spada kulka, ona się toczy, wywołuje kolejne reakcje i przez trzy minuty obserwujemy ciąg zdarzeń, który doprowadza do śmierci. Ale już same trailery bardzo sprawnie przekonały mnie do zmiany zdania. Finalnie uważam, że wyszła z tego naprawdę dobra, makabryczna komedia. Nie były to śmierci, ale oszukać przeznaczenie było szybko, było krótko, makabrycznie. I dostaliśmy taki bardzo pulpowy styl, krwawy, absurdalny, a jednocześnie zabawny, więc bardzo polecam. A jak już jesteśmy w temacie horrorowych komedii, to jeszcze chciałabym wspomnieć o muzykalu Beetlejuice. Światowa premiera odbyła się 14 października 2018 roku w Waszyngtonie, natomiast polska premiera miała miejsce w zeszłym roku, 13 września, w Teatrze Syrena w Warszawie. I to jest muzykalowa adaptacja kultowego filmu Tima Bartona, więc ja nie będę tutaj się zagłębiać w opis, bo historia jest na pewno bardzo dobrze znana. Autorami samego muzykalu są Scott Brown i Antony King. Tłumaczeniem na potrzeby polskiej wersji zajął się Jacek Mikołajczyk, który również wyreżyserował ten spektakl. Spektakl jest przewidziany dla widzów od 13 roku życia, aczkolwiek ja bym się tutaj zastanowiła, czy 13-latek powinien na to iść. Co do samego spektaklu? Całość zrealizowana naprawdę porywająco. Scenografia, kostiumy, widowiskowe. Mamy dużo czarnego humoru w spektaklu, jest bardzo dynamicznie. Obsada się zmienia oczywiście w zależności od terminu. Ja akurat miałam okazję zobaczyć Marcina Sosińskiego w roli Beetlejuisa i byłam zachwycona, jak, jaką tę postać nam oddał. Mamy tutaj dobry balans pomiędzy częściami mówionymi, a śpiewanymi. Same utwory są też bardzo chwytliwe. Choreografia jest miejscami bardzo dziwna, ale do tej historii to naprawdę pasowało. Historia zna nas filmu, więc zaskoczeń fabularnych nie mam, ale uważam, że naprawdę warto zobaczyć. Jest to jeden z fajniejszych muzykali, jakie widziałam. I to by było na tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkim serdecznie. Cześć! Halo, cześć Szymas, witajcie słuchacze Nekropolitan, z tej strony Paweł Mateja, którego być może znacie z Nekropolitan, jeśli nie, to może z innych miejsc, takich jak podcast z Otchłani, bardzo miło mi tutaj polecić wam parę Parę rzeczy, parę sztuk różnych rzeczy, których sobie doświadczałem w 2025 roku i ja przyznam, że to był dla mnie rok taki bardzo intensywny, dosyć trudny i satysfakcjonujący. Oczywiście nie o tym chcę gadać, bo to nie o, nie o tym rozmowa. Natomiast po prostu chcę się wytłumaczyć, dlaczego nie będę mówił o żadnych książkach, o żadnych filmach czy grach. Chociaż przeczytałem, wydaje mi się, więcej horrorów niż w poprzednich latach, ale przyznam, że nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Natomiast chcę opowiedzieć o tym, co towarzyszyło mi w zasadzie codziennie w tym zeszłym roku i przy czym spędzałem bardzo dużo czasu, a czym dla mnie zawsze od lat jest po prostu muzyka. Szymas prosił, żeby się tutaj trzymać klimatów horrorowych, które są dla mnie jednymi z, najczęściej, z tymi, po które najczęściej sięgam, więc nie będzie tutaj problemu, no ale siłą rzeczy muszę pominąć parę tytułów, które gdzieś sięgnęły, byłyby bardzo wysoko w moim jakimś zestawieniu. Ale to też, słuchajcie, to nie będzie jakieś zestawienie na zasadzie top ten, po prostu chcę polecić parę rzeczy. I powiem wam, że w zasadzie wszystko, co tutaj wam przedstawię, a będę naprawdę postaram się streszczać, to są rzeczy, które były dla mnie nowe, które ja poznałem tak naprawdę, albo w które wsiąkłem dopiero w 2025 roku. Wcześniej tam mogłem sobie zdawać sprawę, że ktoś gra, ale tego nie słuchałem. I także to są wszystko dla mnie rzeczy takie, które chcę Wam przekazać, dlatego że dla mnie są ekscytującą nowością. Pierwszą i tutaj, jeśli jesteście takimi muziarzami, którzy lubią metal, lubią jakieś tam hałasy, to pewnie będziecie kojarzyć, że ten tytuł pojawia się bardzo często gdzieś w takich topkach najlepszych albumów 2025 roku. Lonely People with Power, zespoł Death Heaven. Ja oczywiście zdawałem sobie sprawę z istnienia Death Heaven wcześniej, ale nigdy nie był to zespół, który w jakikolwiek sposób by mnie obchodził. Nie wiem, coś po prostu nie grało dobrze ze mną. Jak wyszedł ten album gdzieś w pierwszej połowie tego zeszłego roku, to też jakoś nie do końca to do mnie przemówiło. że puściłem, pomyślałem, no fajne, nawet bardzo fajne, ale po prostu... Co tydzień wychodzi tyle albumów nowych, że gdzieś on się po prostu przykrył innymi nowościami i troszkę o nim zapomniałem. Aż kilka miesięcy później, jak byłem akurat nad Polskim Morzem, był jakiś taki deszczowy dzień, a ja sobie szedłem do sklepu w deszczu, gdzieś takim, wiecie, nadmorskim, lasy Pomorza i te klimaty. Puściłem go sobie i on nawet tak swoim klimatem może nie pasował do tego super, ale miałem taki moment, żeby się skupić na tym, co się na nim dzieje i o rety. Jaki on jest dobry? Jak, jak bardzo jest to emocjonalna, taka głęboko poruszająca muzyka, która operuje w gruncie rzeczy środkami bardzo prostymi, bo to jest coś na przecięciu shoegaze'u i black metalu, ale w uproszczeniu ja myślę, że można o tym po prostu mówić jako płycie black metalowej. Ja tak ją postrzegam w dużej mierze. I niby proste, gość, co jest krzeczy, gitarki grają na tych Tremolo, dużo jakiś tam szumu, dużo, dużo jakichś przesterów. Czy jakiś różnych efektów, ale w gruncie rzeczy mamy po prostu cały czas na pieprzankę do przodu i gość, że mordę. I ile tu jest niesamowitych, głębokich emocji w tej muzyce, jak ona po prostu tymi melodiami, czy, czy nawet tym krzykiem, jak ona potrafi człowieka wzruszyć. No niesamowite. Naprawdę, o ile ja nie jestem znowu. A może jestem. Może jestem takim człowiekiem, który poleca ludziom black metal, nawet jeśli takiego czegoś nie słuchają. Ale wydaje mi się, że to jest album, któremu, jeśli będziecie czuli dobry moment, naprawdę warto dać szansę. Nawet jeśli takiej muzyki na co dzień nie słuchacie. Bo on naprawdę w sobie ma coś takiego, że, że może ludzi przekonać. I dać po prostu jakieś takie emocje, których czasem może potrzebujemy. A kolejnym takim... Znaczy, ale to Troszkę innej beczki, ale znowu hałas, nie? bo tutaj dużo jest hałasu, ja lubię. To jest zespół Haunted Horses. No, Tak jak mówię, dla mnie to była nowość, ja wcześniej o nim w ogóle nie słyszałem. W zeszłym roku wyszedł ich album Dweller oraz Split z zespołem Facet. Obie rzeczy fantastyczne, ale to jest troszkę inna muzyka. To jest taka mieszanka post-punku, noise rocka. Noise rock to jest coś, co kilka, od kilku lat za mną bardzo mocno chodzi. I industrialu. I jeśli miałbym wam tutaj dać jakieś punkty odniesienia, co to tak naprawdę znaczy? To powiedziałbym tak: Godflash, troszeczkę Swans i bardzo, bardzo dużo Doters zespołu. Być może kojarzycie zespół Doters, jeśli jesteście też znowu jakimiś tam ludźmi, którzy lubią sobie posłać hałasu. A to dosłownie mówię hałasu, bo to jest zespół grający jakąś tam ewolucję noise Rocka, taką bardziej współczesną. Doters troszkę został skancelowany w ostatnich latach przez różne nieładne wybryki wokalisty, który chyba jest już troszkę spaloną osobą w środowiskach muzycznych. Wiele osób, myślę, po tym zespole może mieć żałoby. Ja pamiętam, jak oni chyba jeszcze w 2022-2023 roku grali na Off Festiwalu koncert, to to było przeżycie dla mnie tak niesamowite, jeden z największych koncertów życia. Po prostu taka ściana Znowu, ja bym chyba bardzo często powtarzał to słowa ale takich po prostu ciężkich, mrocznych, niebezpiecznych emocji. Tam to, ta muzyka po prostu tętniła jakimiś. Nie wiem, taką z jednej strony bardzo mocną fizycznością, a z drugiej jej niesamowitym gniewem i z tego wyłaniało się coś, coś co było ponad to bardzo mocno. No, niesamowite przeżycie, ale tak jak mówię, Doters to zespół, który trochę znika, a Haunted Horses bardzo pięknie może zalepić po nim dziurę. I to ja nie mówię, że to jest klon, ja nie mówię, że to jest zespół, który jest jakiś imituje. Ale, ale wypełni to samo miejsce gdzieś w tym sterganym ludzkim serduszku, więc serdecznie Wam polecam. I kolejny zespół to jest, to jest znowu coś, co bardzo mocno gdzieś będzie się kojarzyć z Dotters, bo nawet wokalista zespołu wspomina o tym, że muzyka, którą grają no jest, jest tym bardzo mocno inspirowana. To jest zespół Crippling Alkoholism, ich album Come Girl. No rzecz która też dosyć mocno została doceniona gdzieś w środowiskach muzycznych związanych z metalem. Ale czy, ale czy to jest metal? Nie, to nie jest metal. To jest yy, gdzieś coś, jakaś dziwna, bardzo nowoczesna w gruncie rzeczy, formuła, która ukuła się gdzieś na pograniczu znowu noise rocka, ale znowu bardziej w stronę gotyku, w stronę muzyki elektronicznej, z czymś takim bardzo tanecznym w sobie, takim wręcz zahaczającym o jakieś rejony popu. Ale to jest muzyka niesamowicie... Ja nie wiem, taka nocna, spocona, z zalkoholizowana, chociaż właśnie tutaj nazwa zespołu, ta dziwna nazwa, Crippling alkoholizm, ona łączy się z osobą wokalisty i jego problemami alkoholowymi. Zresztą to. A dobra, nieważne. Nie warto, warto poczytać sobie jakieś wywiady, rozmowy z tym, z tym gościem. Ciekawa osoba i ciekawy pomysł na muzykę. A muzyka jest świetna, jeśli, bo o ile na przykład. Haunted Horses to jest coś, co ja sobie przepadam za słuchaniem na siłowni, jak gdzieś tam, wiecie, wyciskam sobie jakieś hantelki. Tak, te Crippling, Alkoholizm i ich nowy album to jest dla mnie muzyka na noc, na jakieś nocne spacery albo przejażdżki samochodem. Przejażdżki, ja nie robię przejażdżek, a po prostu jadę z punktu A do punktu B. Ale ta muzyka bardzo dobrze tutaj będzie rezonować. I ja na poprzednich albumów tego zespołu w ogóle nie słucham albumów. Tam chyba jest jeden czy może dwa, ale słucham ten i to i, i za każdym razem naprawdę bardzo, bardzo mocno on ze mną rezonuje. A, aha, i właśnie, i to jest taki album, który znowu, o ile Haunted Horses to może być dla wielu muzyka odrzucająca tym swoim takim no, smolistym, brutalnym ciężarem, tak, Come Girl to jest album, który możecie spróbować, jeśli nawet na co dzień takiej muzyki nie słuchacie. Natomiast, jeśli lubicie słuchać gruz, jeśli lubicie doom, metal, stoner rock, to taki album, a jeszcze przy okazji, jeśli na przykład chodzicie na siłownię i lubicie właśnie jakieś ciężary, no to bardzo wam serdecznie polecam. Zespół Conan, zespół brytyjski, który no, gra coś, co grałoby Electric Wizard, gdyby zamiast śpiewać o diable, cyckach i paleniu zioła, postanowili skupić się na mięśniach przemocy i światach jakiegoś mrocznego fantazy. I o ile to nie jest właśnie no coś, co stricte jest takie horrorowe, to jeśli no właśnie, te, słuchajcie, no ten zespół się nazywa Conan, a album nazywa się Violence Dimension. Czy tutaj w zasadzie to nie trzeba nic więcej dodawać. Riffy są takie, że po prostu robią bruzdy w ziemi, jak spadają, albo jakieś kratery i jest to wszystko wściekłe jest monumentalne jest takie w pewien sposób epickie ale to jest taki właśnie epickość że chcecie wziąć ten miecz i zacząć walczyć z jakimiś dziwnymi mutantami i muzyka jest jednocześnie potężnie serio i trudno ją traktować do końca poważnie to jest taka piękny taki sweet spot tutaj wspaniała rzecz ja, ja... Nie wiem, no, no, no, fantastycznie się bawię przy tym albumie, a poprzednich też jakoś specjalnie nie znałem. Ja, sobie, ja wiedziałem, że ten Conan istnieje, że, że to taka w sumie klasyka jakiegoś takiego Doomstonera. Ale nie wiem, dopiero ten album ze mną super zaskoczył. A skoro jesteśmy przy klimatach fantazy, to jeszcze taka bardzo ogólna polecanka i to nie jest rzecz, która jest z 2025 wyłącznie, bo ona zaczęła się w 23. Być może, jeśli jesteście fanami znowu. Mrocznej muzyki, to może zderzyliście się z takim gatunkiem jak dark ambient, czyli taka wiecie muzyczka, która sobie gdzieś może lecieć w tle, aczkolwiek często ambiencik to jest coś, czego się pięknie słucha, łowiąc jakieś detale. Istnieje taki label, czy taka wytwórnia jak cryo-chamber, która no właśnie wydaje bardzo dużo dark ambientu i w tym się specjalizuje. I nie chcę o niej mówić. Chcę mówić o ich takim projekcie pobocznym, który nazywa się CryoCrypt. Crypt i który specjalizuje się w tworzeniu muzyki Dungeon Synth. Czy z czegoś, co trochę może jest inspirowane, znaczy, co jest mocno inspirowane Dungeon Synthem. To jest w ogóle jakaś taka jedna z zajawek, która mi wróciła po chyba kilku latach w 2025 roku. Znaczy, czyli zajawka na Dungeon Synth i jego różne mutacje. To jest gatunek mem, ale gatunek, którego bardzo przyjemnie się słucha, który w gruncie rzeczy gdzieś ma swoje korzenie w norweskim black metalu, czyli w zespole Burzum albo w Mortis, a jednocześnie no po prostu w grach komputerowych RPG z lat tam 80 -tych, 90 -tych, gdzie macie takie, wiecie, plumkanie MIDI, jakieś piękne, piękne muzyczki elfów grane na fletach MIDI. No i na tym w gruncie rzeczy polega Dungeon Synth na tym żeby było takie lofi, plumkanie na midi piosenek dla elfów albo dla magów, takich które, przy których możecie nie wiem sobie robić sesję rpg. Ja w życiu nie grałem w rpg. Możecie przy tym sobie czytać książkę, albo nie wiem programować, czy co, robić cokolwiek tam chcecie. Generalnie ten gatunek muzyki ma do siebie to, że jest jakąś taką zupełnie osobną kulturą, która bardzo silnie mutuje. Znaczy, mamy tutaj twórców, którzy często w ogóle nie podpisują się nawet specjalnie pod swoimi dziełami. No, mają jakiś pseudonim i tyle. Nie wiecie, kto to jest. Czy to jest wykształcony muzyk, czy to jest jakiś piętnastolatek w swoim pokoju. Nie mam pojęcia. Tworzą sobie muzykę. Jedne rzeczy są lepsze, inne gorsze. Ja jestem w stanie słuchać powiedzmy 10% z tego, co gdzieś powstaje. Znaczy, to, to mi sprawia satysfakcję. Resztę po prostu pomijam. Ale generalnie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, szczególnie, że ona właśnie, tak jak mówię, mutuje. Bo z jednej strony mamy te, takie typowo dungeon-synfowe rzeczy, takie właśnie fantazy, nie? Ale są też rzeczy, które idą w inne rejony i takim, no, no już totalnie muzyką, memem jest dino Synth, czyli muzyka opowiadający o dinozaurach, co? No tak, coś takiego się zdarza. Albo Pumpkin Synth, czyli znowu taki Dungeon Synth ale dla fanów horroru. Jeśli lubicie takie stare piątki XIII czy jakieś suspirie, to możecie pogrzebać sobie w kierunku takich rzeczy. A ten label, to jest właśnie label stworzony przez, przez tych samych ludzi, co cryo-chamber, czyli tutaj mówię teraz o tym cryo-crypt. Tylko to jest taki ich label poboczny, w którym tworzą sobie właśnie Dungeon Synth I są tam muzycy z takich projektów jak Cities Last Broadcast, Atrium Carceri czy God Buddy Disconnected i innych, którzy tworzą sobie pod nowymi nazwami takimi jak Mountain Realm czy Sword Lander i tworzą sobie po prostu jakieś fajne, ale takie lepiej wyprodukowane, troszkę bardziej profesjonalne dungeon synfy. No i co? I chyba wystarczy tyle z mojej strony. Polecam wam te rzeczy. Inni pewnie będą więcej mówić o, o książkach. Ja Wam polecam czytanie książek, polecam Wam słuchanie muzyki. i Niech Was Bóg błogosławi do usłyszenia. Hej, hej, a kto to się tutaj skrada z kolejną wstawką? Kim jesteś wędrowcze? Co tam dla nas masz? Rafał Wroński, znany też jako Bedwolf, a to zestawienie 10 filmów i seriali, które miałem okazję obejrzeć w 2025 roku. Zestawienie składa się z pięciu najlepszych według mnie filmów oraz pięciu najlepszych według mnie seriali. Zaczynamy od filmów. Zestawienie otwiera Przyjmij Odrzuć, czyli drop z 2025 roku, który do kin trafił w kwietniu, a swoją premierę na VOD miał pod koniec roku. Film możecie zobaczyć m.in. na Prime Video. Wyreżyserował go Christopher Landon, znany z takich produkcji jak Śmierć nadejdzie dziś, Piękna i Rzeźnik oraz Paranormal Activity. W obsadzie zobaczymy Megan Fay, znaną z Białego Lotosu, Brandona Sklenara i Violet Beanie. Przyjmij i odrzuć to thriller z randką w tle, która zmienia się w koszmar. Wdowa na pierwszej romantycznej kolacji od lat Zaczyna dostawać anonimowe groźby zmuszające ją do dokonywania trudnych i często upokarzających wyborów. Wkrótce okazuje się, że upokorzenie to dopiero początek problemów, a za nieposłuszeństwo przyjdzie jej zapłacić życiem nie tylko swoim, ale też najbliższych. W filmie jest napięcie, jest klaustrofobiczna atmosfera i według mnie jest to idealna pozycja na romantyczny wieczór z dreszczykiem. Na miejscu czwartym Netflixowy Frankenstein z 2025 roku, wyreżyserowany przez Guillermo del Toro, którego przedstawiać nie trzeba, bo jest to znany wszem wobec Mistrz Mroku i Paśniowego Horroru. W głównych rolach zobaczymy m.in. Oscara Isaaca, znanego z Marvelowego Moon Knighta, czy Jacoba Rody, który zadebiutował w Euforii, a obecnie znany jest pewnie wielu z filmu pod tytułem Saltburn. W rolę czarnego charakteru wcieli się niesamowite jak zwykle Christoph Waltz. Netflixowy Frankenstein to nowa adaptacja klasyka. Potężna, mroczna, bardziej refleksyjna niż straszna, ale nadal potrafiąca zmrozić krew w żyłach. To nie kolejny potwór za drzwiami, to studium samotności, moralności i tego co czyni nas ludźmi. Wielkie kino na małym ekranie. Netflix znów pokazał, że potrafi wyprodukować dzieło sztuki. Na miejscu trzecim zestawienia The Monkey, które swoją premierę w USA miało w lutym 2025 roku, natomiast w Europie zadebiutowało w marcu. Wyreżyserował je Osgood Perkins, znany z takich filmów jak Kot Zła, czy nowa wersja Jasia i Małgosi. W obsadzie zobaczymy Cio Jamesa, Elijah Wooda, i Christiana Convery. The Manki to adaptacja opowiadania Stephena Kinga o przeklętej zabawce małpce, której pojawienie się oznacza przeważnie śmierć w najdziwniejszych okolicznościach. Jest to horror z czarnym humorem i groteską i ewidentnie King próbował zeszyć tutaj ze sobą Kubę Rozporwacza i slapstickową komedię. Swoją drogą, jeżeli ktoś lubi takie absurdalne kino, to polecam również film Plon Jenny pen, który obejrzycie na Prime Video podobnie jak The Monkey. Na miejscu drugim stolik kawowy, czyli dzika karta tego zestawienia, bo film tak naprawdę swoją premierę miał już w 2022 roku, ale do szerokiej dystrybucji, w tym również VOD, trafił dopiero na przełomie 2024 i 2025 roku. Wyreżyserowany przez dość niszowego reżysera Kaję Kasosa. Obecnie do zobaczenia w HBO Max. Stolik kawowy to połączenie thrillera i komedii z silnym ładunkiem czarnego humoru i narastającym napięciem. Fabuła kręci się wokół tytułowego stolika, Niebezwyczajnego mebla, a jednak słowa nie opiszą tego, co dzieje się na ekranie. Choć tytuł i fabuła mogą wydawać się błahe, to nie jest to film dla ludzi o słabych nerwach, a czarny humor jest naprawdę gęsty. Polecam i jednocześnie ostrzegam. Na miejscu pierwszym zestawienia absolutna perełka, czyli życie czaka. Które swoją premierę kinową miało 13 czerwca 2025 roku, a od niedawna można je obejrzeć na Prime Video. Film wyreżyserował Mike Flanagan, znany z Haunting of Hill House i Midnight Mass. W roli głównej zobaczymy boga oszustw, psot, ognia, kłamstw i zmiennej natury, czyli Toma Hiddlestona. Czym jest życie czaka? Jest to opowieść o końcu świata z nutą dramatu i dużą dawką autorefleksji. Historia, która zaczyna się jak zwykłe życie, a potem odkrywa swój prawdziwy koszmar albo urok w zależności od tego, jak to zinterpretować. Jak narrator sam stwierdza, wszystko ma swój początek i koniec. Film powstał na podstawie noweli Stephena Kinga o tym samym tytule, która wchodzi w skład zbioru opowiadań I jest krew, czy z angielskiego If It Bleeds z 2020 roku. Skoro zamknęliśmy już filmowe zestawienie, pora przejść do najlepszych seriali z 2025 roku. Serialowy ranking otwiera Cassandra, która zadebiutowała na Netflixie na początku 2025 roku. Jest to niemiecki horror łamany przez thriller, łamane przez film science fiction, utrzymany w klimacie retro-vintage, którego głównym motywem jest sztuczna inteligencja. A w zasadzie sztuczna inteligencja zawieszona pomiędzy życiem a śmiercią, gdzieś w opuszczonym od wielu lat domu. Serial stawia wiele pytań, m.in. czy AI może mieć duszę, pragnienia, marzenia, czy AI może być matką, opiekunką? Napięcie i groza związana z technologią i egzystencją to zagadka, którą widzowie mogą rozwiązać oglądając wszystkie odcinki tego serialu. Nie wiadomo do końca, czy jest to powieść o diable z maszyny, czy o człowieku uwięzionym w komputerze. Na te pytania może uda Wam się odpowiedzieć, jeżeli zdecydujecie się na seans. Na miejscu czwartym serialowego zastawienia Alien Earth, który zadebiutował na Disney Plus w sierpniu 2025 roku. Twórcą serialu jest Noah Hawley, znany z takich produkcji jak Fargo czy Legion, a w obsadzie zobaczymy Sidney Chandler, Alexa Lautera, którego możecie kojarzyć m.in. z Netflixowego Czarnego Lustra i Timothy'ego Olifanta, jednego z moich ulubionych aktorów którego być może znacie z serialu Santa Clarita Diet. Czym jest Alien Earth? To świetny serial science fiction o kultowych już ksenomorfach z obcego, które dostają się na Ziemię w roku 2120. Mamy tutaj klimat paranoi, technologii i grozę wręcz kosmicznych rozmiarów. Zapewne jest to pozycja dla fanów klasyki, i gatunku, którzy kochają to uniwersum, nie boją się brutalnych scen i chętnie poszukają odpowiedzi na pytanie o to, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie. Na podium serialowego zestawienia kolejna dzika karta, czyli The Crypt A dokładnie sezon drugi, którego niestety nie ma jeszcze w Polsce. Sezon wystartował 14 listopada 2025 roku i oryginalnie można go zobaczyć na takich platformach jak Shudder czy AMC Plus. Twórcami serialu są Patrick Price i Mark Duplan. Cryptapes Tapes to found footage'owy horror łamany przez serial, który tak naprawdę jest spin-offem do dwóch innych pełnometrażowych filmów o podobnym tytule tak naprawdę, bo tytuł filmów to The Crypt i The Crypt 2 składa się z krótkich i intensywnych odcinków stworzonych w taki sposób, żeby namieszać nam w głowach The Crypt Tapes to dosyć wyjątkowa produkcja ciężko o niej powiedzieć w dwóch słowach jest to z pewnością pozycja przeznaczona przede wszystkim dla fanów Marka Dupla i odgrywanego przez niego tytułowego dziwaka. Jak wygląda sama fabuła nie zdradzę ponieważ uważam, że Crypt Tapes to prawdziwa perełka, którą należy zobaczyć samemu od początku do końca i ocenić, jak wypada względem oryginalnych filmów. Uważam, że nikt, kto skusi się na obejrzenie tej serii, nie będzie zawiedziony. Na miejscu drugim serialowego zestawienia kolejna dzika karta ode mnie, czyli serial Evil, a dokładnie jego sezon czwarty który oryginalnie zadebiutował na platformie Paramount Plus, natomiast u nas do obejrzenia jest na Sky Showtime oraz cda.pl. Tu, podobnie jak ze stolikiem kawowym, muszę się przyznać do małego naciągnięcia zasad, ponieważ premiera czwartego sezonu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych dokładnie 23 maja 2024 roku a u nas ten serial zadebiutował na przełomie 2024 i 2025 roku. Muszę przyznać, że do tej pory nie zwracałem na niego uwagi i zainteresowałem się nim dopiero przy okazji czwartego sezonu i nie żałuję. Twórcami serii są Robert i Michelle King i tutaj bez związku ze słynnym Stevenem, choć podobno oboje uwielbiają, jego twórczość. W głównych rolach zobaczymy aktorów serialowych, a jeżeli chodzi o nazwiska, to mogę wymienić m.in. Katię Herbers, Maika Coltera, czy Michaela Emersona, który jak zwykle świetnie wciera się w czarny charakter. Czym jest Evil? Mówiąc w skrócie, sceptyczna psycholożka we współpracy z klerkiem oraz butowlańcem starają się badać przypadki opętań przez demony oraz inne zjawiska nadprzyrodzone. Z opisu ten serial podobny jest do wielu, ale jednocześnie też inny niż wszystkie jemu podobne. Idealnie mieszają się tu wiara, wątpliwość, sceptycyzm i błędy poznawcze wynikające z ludzkiej natury. Nic nie jest ostateczne i to widz decyduje, czy to co zobaczył na ekranie jest cudem, szatańską manipulacją, a może zwykłą kuglarską sztuczką. Dodatkowo serial przesycony jest świetnym, czarnym humorem i nawiązaniami do klasyki. Kina grozy zarówno od strony technicznej, jak i fabularnej. Pierwsze miejsce serialowego zestawienia to Fallout, a dokładnie sezon drugi, który miał swoją premierę 16 grudnia 2025 roku. A nowe odcinki możemy oglądać co tydzień, aż do lutego. W obsadzie Fallouta zobaczymy m.in. świetną Elę Purnell, czy Waltona Gogginsa, znanego m.in. z prawych gemstonów czy białego lotosa. Fallout to epicka adaptacja kultowej gry. Jeżeli chodzi o fabułę, to nie będę zdradzał zbyt wiele. Powiem tylko, że Lucy i Ghoul przemierzają pustkowia, szukając odpowiedzi i sensu w świecie zgliszczy. Warto podkreślić, że nie jest to kolejny serial o apokalipsie, ale raczej historia o tym, co zostaje po nas, i czy warto drążyć, żeby poznać prawdę. Dodatkowo jest to zdecydowana gratka dla fanów uniwersum i można odnaleźć tam wiele smaczków, które sprawią przyjemność w trakcie oglądania. Sama fabuła jest gęsta, a w roli czarnego charakteru zobaczymy mojego ulubionego Kyla McLachlana, znanego jako Dale Cooper z miasteczka Twin Peaks. Uważam, że jest to świetna propozycja do obejrzenia i zdecydowanie najlepszy serial, jaki widziałem w 2025 i być może nawet w 2026 roku. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, tu Rafał Galfred-Głuchowski z fanpage'a Dirty World Horror, zajmującego się szeroko rozumianą literaturą grozy. Chciałbym opowiedzieć Wam o paru książkach i zjawiskach, które w roku 2025 zwróciły moją największą uwagę. Przede wszystkim na rynku polskim trwa swoista sztafeta wydawców. Po tym jak w 2024 roku z wydawania Grozy praktycznie wycofał się Wesper w to miejsce, weszło wydawnictwo Mach. A po tym jak w zeszłym roku Mach zamknął swoją serię Grozy, wydawnictwo Muza otwarło imprint akurat dedykowany właśnie współczesnemu horrorowi. W ramach tej serii od akurata, której pojawienie uważam za najciekawsze zdarzenie 2025 roku, mamy okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi, wydawanymi w ostatnich latach w strefie anglojęzycznej powieściami grozy. Szczególną uwagę z tych wszystkich powieści chciałbym zwrócić na powieść Diabola Jennifer Thorn, pierwszą, którą poznałem i do tej pory uważaną przeze mnie za najlepszą. Powieść rozpoczyna się jak klasyczna ghost story, amerykańska rodzina w czasach w Toskanii jest prześladowana przez ducha zamieszkującego ich willę. Ale ta historia po tym, jak Amerykanie wracają do siebie, uzyskuje drugie, a nawet momentami trzecie dno, zaczynamy wątpić w to, czy nasza bohaterka jest wiarygodną narratorką. No, ładne, ciekawe, nie do końca wykorzystane przez autorkę, ale zwracające uwagę na powieść twisty. Poza akuratem Rok 2025 charakteryzowało odkrycie, nie wiem jak to nazwać, zasłonięcie dwóch białych plam na łapie literackiego horroru. Oto poznaliśmy w końcu The Bad Seat, Złe Nasiona Uriama Marcha. Powieść, która w sposób wzorcowy przedstawiła w literaturze grozy motyw tak zwanego złego dziecka. Książce, która była bezpośrednią inspiracją dla filmu oraz powieści Omen. Tutaj mamy małą dziewczynkę, która mieszka razem z mamą, która na pierwszy rzut oka wydaje się grzeczna, miła i spokojna, ale po tym jak nie otrzymała w szkole oczekiwanej nagrody, zaczyna przejawiać coraz bardziej wrogie i nieprzychylne nastawienie do kolegi, którym tę nagrodę wygrał. Sprawa zaczyna być naprawdę nieprzyjemna, kiedy podczas szkolnej wycieczki chłopczyk tonie. Nikt nie mówi, że mała ma z tym cokolwiek wspólnego. Ale mama zaczyna się coraz bardziej niepokoić, coraz bardziej obserwować swoją córkę, badać historię rodzinną, by dojść do naprawdę przerażających konkluzji. Druga książka, druga biała plama, jest tylko dla czytelników o mocnych żołądkach i mocnych nerwach. To horror ekstremalny, Poppy the Bright, The Exquisite Corpse, The zwłoki. Książka, która była na tyle szokująca, że wydawca Poppy Bright odmówił jej wydania, no ale w myśl zasady. Coś się kończy, coś się zaczyna, strata jednego jest zyskiem drugiego. Podobnie jak to miało miejsce z American Psycho, Breta i Stone Elisa, znalazł się zaraz drugi wydawca i powieść wydał. O tej książce aż trudno opowiedzieć. To historia poznania i wspólnego polowania dwóch seryjnych morderców gejów. Jednego nekrofila, drugiego kanibala, którzy pierwotnie otknąwszy się, mają w stosunku do siebie określone zamiary, a po tym jak rozpoznają swój swego, wspólnie z powodzeniem polują na kolejną ofiarę. Powieść jest naprawdę mocna. Opisy, mimo szokującej zawartości, a może właśnie dzięki niej, naprawdę warto poznać, bo to jest znaczący, bardzo mocny punkt w historii literatury grozy. I jak już jesteśmy przy kanibalizmie, Daję na nadalśmy no gorąco polecę jeszcze jedną znakomitą powieść. Pod koniec roku, tak troszkę z nienacka do grona graczy na rynku grozowym dołączył Insignis, wydając debiutancką powieść Lucy Rose, Jagnie. Jagnie jest bardzo intrygującym, świeżym w horrorze konceptem. To troszkę jakby taka baba jaga na Matka z córką, mieszkającego wokół w lesie, Poluje i zjada przygodnych, zagubionych w tym żelesie turystów. I tak sobie mama z córką przez lata żyją w cichym szczęściu rodzinnym. Aż kiedyś pewna upolowana przez nie kobieta zamiast trafić do garnka i na talerze, trafiła do łóżka mamy zdobywając serce i uczucia kobiety. I nagle się okazuje, że mama z córką zaczynają się alienować, że mama jest bliżej do kochanki niż do córki. I to wszystko prowadzi do bardzo niezwykłego, ponurego, ale przy tym zabawnie przewrotnego finału. Gorąco polecam książkę jako ciekawy świeży głos w literaturze grozy. Tyle jeżeli chodzi o książki ze zagranicy, ale rok 2025 był również znaczący z uwagi na autorów polskich. Przede wszystkim po paru latach milczenia kolejny tom opowiadań wydał Król polskiego word fiction Wojtek Gunia. Twórczość Guni od zawsze balansuje na granicy między gatunkową grozą, a literaturą piękną, bezprzymietnikową. I kiedy będziesz gotowy, idź, bo tak się nazywa najnowszy zbiór, jest chyba najdalej od gatunkowego horroru jak to tylko możliwe. Niemniej nadal są to opowiadania niezwykłej urody, niezwykle przejmujące, zapadające w pamięć i z całą pewnością ich mroczna, ponura tematyka przypadnie do gustu wielbicielom niebanalnej grozy. A trzy spotkania z do Dotem uważam za chyba najlepsze opowiadanie w całym dorobku dotychczasowym Wojciecha Guni. Nie kończę jeszcze tematu Wojtka Guni, gdyż w roku 2025 wydawnictwo dziewiąte wznowiło poprzednich zbiór opowiadań Guni Dom Wszystkich Snów z roku 2020. Dom Wszystkich Snów Miał troszkę nieszczęśliwą sytuację z poprzednim wydawcą. Tam dość długo ta książka się nie wydawała. Jak się w końcu pokazała z opóźnieniem, no to, to tak przeszła bez echa, nie bardzo ukazana. I niejako, żeby oddać sprawiedliwość temu tomowi, został on wydany ponownie, wznowiony przez dziewiątkę, w naprawdę przepięknym wydaniu, ze wspaniałą okładką, przeredagowany, poprawiony, i nie mogę żadnej książki bardziej polecieć niż Dom Wszystkich Snów, gdyż w mojej ocenie jest to najlepsza, najwybitniejsza książka polskiej grozy XXI wieku. W samym środku domu znajduje się pełnowymiarowa powieść, Dom Motta, która jest niejako obudowana różnymi opowiadaniami, bardzo często nawiązującymi tematycznie do, do, do tego domu Motta. Cały tom jest jakby esencją twórczości Guni pytaniem o obecność, czy też o nieobecność Boga, wołaniem o Jego obecność i poszukiwaniami możliwego kontaktu, rozmowy z twórcą. Dzieło niezwykłe, dzieło wybitne, każdemu wielbicielowi niebanalnej literatury jak najgoręcej polecam. I na sam koniec chciałbym opowiedzieć o książce, której jeszcze nie czytałem, ale którą mam nadzieję a lada chwila przeczytać, a jest to Kultor Artura Urbanowicza, jak gdzieś przeczytałem swego rodzaju sequel do jego najpopularniejszej powieści Incub. Urbanowicz to zupełnie inna proza niż Gunia. To literatura dość lekka, dość rozrywkowa, przygodowa, taki typowy plain horror. Spodziewam się dobrej kwazy filmowej, jeżeli można tak określić zabawy i lada chwila siadam do książki, polecając każdemu zapoznanie się i sprawdzenie, jak pisze Artur w roku 2025. To tyle ode mnie. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich i życzę jeszcze lepszego, horrorowego 2026 roku. Cześć! Cześć, dzień dobry, witajcie. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich nawiedzonych horroromaniaków. Z tej strony rozmówiona kobieta eksploatacji, czyli Bogusia Szewczyk. Niezmiernie się cieszę, że mogę to być. Bardzo gorąco was witam raz jeszcze i uśmiecham się szeroko, ponieważ jestem też częścią tej niesamowitej inicjatywy, którą wymyślił Szymas, czyli wielkiego horrorowego podsumowania roku 2025. Cieszę się, że Szymas o mnie nie zapomniał, chociaż jestem pewna, że trochę mu ręka zadrżała w momencie, kiedy wysyłał zapytanie, czy w ogóle pojawia się w tym podsumowującym podcaście. Z tego względu, że ja oczywiście, jak to ja, jestem potężną gadułą, bardzo dygresyjną osobą, więc pewnie Szemas obawiał się tutaj jakiejś wstawki kilkugodzinnej, bo pewnie i taka by się mogła nam tutaj przydarzyć. Niestety Szemas bardzo sztywno określił długość tych nagrywek. 15 minut, serio? Szymas, no bądźmy realistami, 15 minut... Będzie to bardzo trudne zadanie, ale postaram się sprostać mu i poopowiadać wam tutaj coś ciekawego o tym, jaki był ten rok 2025 z mojej, z mojej horrorowej perspektywy. Zastanawiałam się mocno nad tym, o czym mogłabym wam tutaj poopowiadać i po takiej początkowej niesamowitej ekscytacji, kiedy to założyłam, że poszukam świetnych tytułów, zacznę tutaj sypać z rękawa jakimiś ciekawostkami, czymś, o czym jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć i tu w ogóle. A potem wzięłam trzy oddechy i sobie uświadomiłam, że tak naprawdę to ten rok 2025 dla mnie horrorowo był taki sobie. Literatury nie czytałam za wiele, nie wiem, jakoś tak ten mój czytelniczy zastój nadal jest, więc książki, horrory tutaj odpada. Komiksy, no tu już jest trochę lepiej, ale nadal nie jest na satysfakcjonującym poziomie niestety, więc o tym też nie mogę opowiedzieć. Do żadnego domu strachów się nie wybrałam. Na musicalu lub spektaklu teatralnym, horrorowym też nie byłam. W żadnej większej inicjatywie okołogrozowej też nie brałam udziału, więc o czym tutaj w ogóle opowiadać? I postanowiłam, że wybrnę z tego w taki sposób, że oczywiście opowiem o kilku filmach oraz wspomnę też coś, co jest dla mnie taką istotną i ważną rzeczą, która mi się przydarzyła w minionym, minionym roku. Ja właśnie od tej autopromocji postanowiłam zacząć. To jest zawsze bardzo trudny temat. Bardzo ciężko rozmawia mi się na temat moich jakichś tam osiągnięć. To jest coś, co przychodzi naprawdę oh, okupione z wielkim stresem. Ale myślę, że tym razem jest to na tyle ważna rzecz, że chciałabym, żeby ona się znalazła. Jak będę wracała po jakimś czasie do tego podcastu, to chciałabym wrócić do tego momentu i posłuchać siebie z przeszłości, jak się chwalę tym, że moje teksty ukazały się drukiem. Ha, to jest, możecie sobie pomyśleć, że no nic wielkiego, ale ja o powrocie do pisania i do drukowania, do bycia drukowaną, marzyłam od momentu, kiedy przestałam pracować jako dziennikarka. Więc to, że w ogóle ktoś chce wydrukować to moje, to moje pisanie, i nawet stwierdza, że jest to coś ciekawego i że fajnie się czyta. To jest dla mnie naprawdę niesamowity komplement. Wiadomo, że to nie były żadne jakieś wielkie inicjatywy. Moje teksty nie ukazywały się w żadnych tam popularnych ogólnopolskich pismach filmowych. Ale zaprezentowałam się w małych wydawnictwach, w dwóch zinach, które były przygotowywane przez Darka i Pawła. I jeden z nich jest mi szczególnie bliski, jest dla mnie szczególnie ważny. To jest ten zin, który powstał przy okazji kolejnej edycji festiwalu Grozownia a Grozownia 2025. A dlaczego jest to dla mnie istotne? Ano z tego powodu, że mój tekst znalazł się w tej samej broszurze, w której został wydrukowany Graham Masterton. I teraz część słuchaczy uśmiecha się pewnie tak trochę, ho, ho, Masterton. Wiem, moi drodzy, że można się trochę naigrywać z tego jego, z tych, jego literackich dokonań, z tej kiczowatości, z tej kampowości, z pewnej przesady i z faktu, że te książki nie zawsze dobrze się starzeją. Ale dla wielu osób, z lat 90. Masterton to była ta pierwsza brama, nie? To był ten facet, który złapał cię za rękę i poprowadził na te niezbadane jeszcze ścieżki literackiego horroru. Ja jestem właśnie taką osobą i dla mnie to jest ogromna sprawa być wydrukowaną w tej samej gazetce, w której jest tekst Mastertona, więc postanowiłam, że powiem o tym, no bo to jest akurat taka rzecz, o której nie chciałabym zapomnieć, więc... Tak, obecność w zinach, możliwość bycia wydrukowaną to jest zdecydowanie fajne uczucie <śmiech> i fajna rzecz, która przydarzyła się w minionym roku. No a skoro rozmówione, skoro kobiety eksploatacji, no to ten aspekt filmowy oczywiście musi się tutaj pojawić. Dla mnie rok 2025 to jest przede wszystkim czas na zaległości, ponieważ praktycznie przez cały rok oglądałam bardzo dużo takich rzeczy, które gdzieś tam wcześniej miałam na radarze, ale z różnych powodów nie miałam okazji ich obejrzeć. No oglądałam się bardzo dużo ekstremalnego kina, bardzo dużo kina gor, bardzo dużo y, jakichś rzeczy związanych ze snafami, ciężka, naprawdę taka dość krwawa przeprawa za mną. Odhaczyłam też oczywiście takie kamienie milowe, jeśli chodzi o tę estetykę, z czego jestem bardzo dumna, bo naprawdę wcześniej miałam okazji tego oglądać. Pod kątem nowości, no to też tak starałam się być w miarę na bieżąco i dochodzę do wniosku, że coś, co bardzo podobało mi się w minionym filmowym, horrorowym roku, to fakt, że trochę odstawiamy na bok oczywistości. I zarówno my jako widzowie, jak i twórcy, którzy przygotowują tego typu produkcje, zaczynają szukać czegoś innego. Powstaje bardzo dużo takich nieoczywistych, zaskakujących, bizarnych filmów i nawet jeśli one nie do końca okazują się dziełami spełnionymi, to wydaje mi się, że przecierają pewien szlak i są początkiem pewnego trendu, mam nadzieję, że on będzie się utrzymywał. Takiego trendu, który faktycznie wywołuje w widzu takie uczucie, że o panie, nie wiem co ja przed chwilą zobaczyłem, co ja mam o tym myśleć, o co tutaj w ogóle chodzi. No i ten miniony rok istotnie przyniósł kilka takich gatunkowych mieszanek, które były naprawdę ciekawe pod tym kątem łączenia nieoczywistych gatunków, no bo mieliśmy chociażby Marcego kochanka. O, to też bardzo ciekawy film. Mieliśmy Good Boya, czyli opowieść o tym, czego boi się piesek, kiedy zostaje sam w domu. Mieliśmy połączenie slashera z komedią romantyczną. Film zatytułowany Hard Ice. Nie do końca satysfakcjonująca produkcja, ale Spróbowali, spróbowali. Mieliśmy film Together, czyli opowieść o relacji, poszukiwaniu związku idealnego, fantastycznie operujący estetyką horroru cielesnego i bardzo pomysłowo zrealizowany pod kątem wizualnym. Mieliśmy chociażby Brzydką Siostrę, czyli taki film, o którym już troszeczkę w różnych miejscach opowiadałam. Bardzo ciekawa wariacja na temat Kopciuszka, w której to opowieści kibicujemy tej właśnie z, z, złej siostrze i obserwujemy jak obcina sobie palce albo daje się torturować w imię dopasowywania do chorych kanonów piękna. Bardzo, bardzo ciekawa propozycja, ale ja szczególnie chciałabym wam gorąco polecić pewien film, który miałam okazję obejrzeć na festiwalu Oktopus. W ramach sekcji Midnight Movies, więc już możecie sobie tutaj wyobrazić, że będzie to rzeczywiście dziwna produkcja, coś absolutnie porytego i odjechanego, ale to ani trochę nie... Od tego, czym ten film jest. Zaczyna się bardzo standardowo, ponieważ mamy obraz biegnącej leśną drogą dziewczyny przerażonej, która woła o pomoc. Za tą dziewczyną biegnie zabójca, cały popaplany krwią, z piłą mechaniczną. Więc pewne skojarzenia z teksańską masakrą załączają nam się tutaj automatycznie. I można by podejrzewać, że o panie znowu po raz tysięczny taki sam film, ciągle w kółko mielimy to samo. Nie, nie, nie, nie, nie. To jest zupełnie zaskakujący horror w klimacie trochę Monty Pythona. Jest to bardzo ciekawy miks gatunkowy, ponieważ dostajemy tutaj horror, gore, musical, komedię romantyczną i jeszcze jakieś kino dramatyczne. Odrobinka kina kanibalistycznego. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych składowych. A ten film to skromny mikrobudżetowiec pod tytułem Ballada Piłą Mechaniczną. To jest produkcja Estonii. <głosy> Estoński film nakręcony ponad dekadę temu <głosy> w stylu bardzo mocno partyzanckim przez jednego faceta. Faceta, który się nazywa Sander Maran. I to jest po prostu gościu, który na nowo zdefiniował określenie człowiek renesansu, ponieważ przy tej produkcji był scenarzystą, reżyserem, kompozytorem muzyki, operatorem, dźwiękowcem, kolorystą i facetem odpowiedzialnym za efekty wizualne. Ha! Można, proszę Państwa, można. I nawet przy takiej ilości obowiązków na planie, jakie Maran miał, udało mu się zrobić naprawdę wyjątkowe dzieło i taki film, który Wymyka się wszystkiemu, co widzieliście do tej pory, bo mamy tutaj bardzo fajne sekwencje gór. Te morderstwa są widowiskowe, ale jednocześnie bardzo absurdalne. Piła mechaniczna pojawia się w licznych sekwencjach, ale ludzi można zabijać też na inne kreatywne sposoby. Oprócz tego jest to film naprawdę zabawny. Ja śmiałam się w głos podczas tego seansu. Bardzo żałuję, że nie miałam jeszcze okazji zrewatchować tego tytułu, obejrzeć go po raz kolejny. Bardzo czekam na tę okazję, bo naprawdę ballada Piłą Mechaniczną zapisała się w mojej pamięci jako totalnie poryta komedia horrorowa, więc naprawdę jestem ciekawa, jak ten film zda egzamin tego drugiego seansu. Mamy historię miłosną tutaj, no bo jest Maria i Tom, taka właśnie para, która dopiero co się poznała i zakochała w sobie, no ale nie mają lekko, ponieważ Maria zostaje porwana właśnie przez tego mordercę, którym ma na imię, nazywa się Killer, więc bardzo prosto, żeby nie pomylić z nikim innym. Killer porywa naszą Marię i jej chłopak Tom wyrusza na totalnie krwawą, Odyssey, żeby tę swoją ukochaną uratować. Jest tutaj sporo piosenek, no bo w końcu hej, musical. Ale przy okazji te piosenki są właśnie takie przedziwne, bo są śpiewane w po estońsku, a jednocześnie stanowią bardzo ciekawy komentarz świadczący o tym, że twórcy są naprawdę bardzo samoświadomi, bo pod koniec filmu z można trafić na taki utwór, kiedy nasi bohaterowie śpiewają, że no my tu stoimy i śpiewamy za dużo tego gadania, powinniśmy już film kończyć, więc yy, bo, bo, słuchując się w, te, te, w teksty tych piosenek też można się doskonale bawić. Z tym kończeniem filmu to też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ yy, ballada piłą mechaniczną jest dość długa, ma ten film prawie dwie godziny. I chociaż w tej środkowej części trochę wytraca ten swój impet, trochę zaczyna się dłużyć i męczyć, to jednak ta warstwa wizualna i to jak ten film jest przemyślany, jak pomysłowe są te kile, to bardzo mocno rekompensuje nam te problemy z dłużyznami. Świetnie tutaj też jest to zrealizowane pod kątem takiego klimatu w kina lat 70 kina klasy B. Mamy bardzo takie intensywne kolory, szczególnie krew jest bardzo, bardzo mocno wyrazista. Mamy efekt taśmy filmowej z jakimiś tutaj przypaleniami. Mamy dużo gor, dużo kampu, dużo eksploatacji, <gryw> dużo naprawdę zaskakujących sytuacji i takich żartów, które rozpoczynając się, to widz nie jest w stanie przewidzieć w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Film, który ma praktycznie mikrobudżet, który powstawał 10 lat, bo w 2013 twórcy rozpoczęli proces produkcyjny. I przez minione 10 lat zajmowali się postprodukcją, uczyli się wszystkiego, bo to jest taki bardzo chałupniczy, chałupniczy film, ale naprawdę stanowi on niesamowitą kapsułę czasu oddającą ducha zarówno Klasy B z lat 70., jak i roku 2013, i tego, co wtedy dostawaliśmy, dostawaliśmy w kinie. Te piły mechaniczne rzeczywiście śpiewają. Śpiewać będzie pewnie też widownia, bo kilka kawałków jest tam rzeczywiście chwytliwych, więc. To jest ta moja polecanka. To jest ten tytuł, na którego rewatch bardzo czekam i mam nadzieję, że wy też będziecie mieli okazję obejrzeć sobie balladę piłą mechaniczną, czyli taki hołd złożony tym wcześniejszym dokonaniom Petera Jacksona. Zabawny, poryty, krwawy, czyli to, co lubimy najbardziej. Okej. Okay. Ja jeszcze na koniec <gryw> pobawię się we Wróżbite. Będę tutaj wróżyła z fusów herbacianych i widzę, bardzo wyraźnie widzę, że w przyszłym roku w podsumowaniu najważniejszą rzeczą, najważniejszym wydarzeniem 2026 roku będzie fakt, że Szymas zwariował i znowu postanowił zrobić nawiedzone podsumowanie. To jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Jestem bardzo ciekawa, co inni rozmówcy będą polecać, więc patrzę na, patrzę na licznik. Nie, nie jest źle. Um, dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam śpiewająco na kolejne wypowiedzi. Trzymajcie się ciepło, kochajcie horrory i do usłyszenia. Pa, pa, pa. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i możecie mnie kojarzyć oczywiście z konglomeratu podcastowego Halo Tu nawiedzonego podcastu Radia SK i gdzie tam jeszcze nagrywam, ale dzisiaj występuje gościnnie u Szymasa tutaj w czasie podsumowań i nie jest to 2017 dla odmiany, ale 2025 rok, czyli na warsztat biorę jakieś dzieła kultury, jakieś horrory, które wpadły mi w oko, w minionym roku. Ja osobiście takich topek za bardzo nie lubię, nie uskuteczniam jakiegoś takiego analitycznego podejścia w ogóle do kultury selekcjonowania jakichś określonych numerków na koniec roku i tak ale postanowiłem tutaj skorzystać z tego zaproszenia i opowiedzieć wam o kilku rzeczach pokrótce, które uważam, że były w minionym roku godne Uwagi i co więcej, tak naprawdę większość z, tego, z tej mojej dzisiejszej gadki to będą rzeczy, które raczej mogły wam nie wpaść w radar, dlatego że no nie są to rzeczy jakieś takie w 100% powiedziałbym, mainstreamowe. No i zacznę od komiksu. Od komiksu, do którego omówienia zbieram się już w konglomeracie od jakiegoś czasu. W końcu się to wydarzy, więc pewnie więcej o nim też będzie można posłuchać, ale dzisiaj krótko opowiem wam o komiksie Hellblazer John Constantine Hellblazer tym komiksie, który był wydawany w ramach Sandman Universum, ze scenariuszem Simona Spuriera oraz z rysunkami Arona Campbella. Konkretnie chodzi mi o tom trzeci tej serii. Ja też w konglomeracie dawno temu opowiadałem wam o tomie pierwszym który był bardzo dobry no ale teraz chciałbym wam polecić tą trzeci zatytułowany trup w Ameryce, dlatego, że w zasadzie ten tom 11 zeszytów, potężne tomiszcze, to jest komiks, który można czytać plus minus autonomicznie, a jeżeli nie wiem, będziecie znali wcześniejsze tomy z tego ranu Spuriera, czy będziecie znali Sandmana, czy będziecie wiedzieli coś więcej o lore samego Hellblazera, czy to Sandmana, no to myślę, że będziecie się tylko lepiej bawić, ale tak jak wspominam, to nie jest absolutnie rzecz konieczna. Dlaczego nie jest konieczna pomimo tego, że Tom trzeci jest na okładce? Dlatego, że purier miał w sumie przerwę w pisaniu tej serii i to taką przerwę, gdzie ja już zakładałem, że ona w zasadzie no, umarła śmiercią naturalną, tak jak niektóre komiksy mają. No ale powrócił do po kilku latach przerwy i czuć, że to jest pewien przeskok, że nasi bohaterowie z Johnem Konstantinem na czele, z jego także biologicznym synem i pewną dziewczyną, która im pomagała w Wielkiej Brytanii, znajdują się w tytułowej Ameryce i takim londyńskim autobusem wiecie, takim tym dwupiętrowym czerwonym autobusem, który jest w zasadzie taką ikoniczną rzeczą kojarzoną z Wielką Brytanią przemierzają Stany Zjednoczone dostawszy od Daniela czyli jeżeli znacie Sandmana no to wiecie, że to jest ta niejako druga inkarnacja władcy snów pewne zadanie, a konkretnie odzyskanie piasku z tej Takwy Sandmana, czyli już widać, że tutaj z jednej strony Spurrier bardzo mocno ten komiks osadza właśnie w tym Sandmanowskim uniwersum. Jak bardzo no to się przekonacie tutaj w trakcie lektury, bo tu naprawdę odniesień do lore Sandmana jest mnóstwo. Przy czym, tak jak od razu wspomniałem, to nie są takie odniesienia, które by były bardzo potrzebne wam, żeby się w tym wszystkim rozeznać. No ja na przykład pewien twist bardzo szybko wyczaiłem, znając Sandmana, ale to nie jest istotne. To, co jest istotne, to to, że ten komiks to jest kawał rewelacyjnego horroru i to horroru, który ma też takie powiedziałbym trochę społeczno-obyczajowe zacięcie. Dlatego, że Konstantin ze swoją ekipą, do której też dołączą kolejne osoby, przemierza Amery. Amerykę, Amerykę, która jest przegnita, która jest skażona, która no, w zasadzie na swój sposób upada i jest trochę takim piekłem na ziemi, czego my tutaj nie mamy. Mamy tutaj jakieś postaci, które umarły od przedawkowania fentanelu, mamy dziewczynę zgwałconą przez obiecujących młodych chłopców i miasteczko, które całą sprawę zamiotło pod dywan. Mamy tutaj ludzi polujących na nielegalnych imigrantów próbujących się przedrzeć z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj oczywiście Hollywood, które jest przedstawione niczym w licznych horrorach, gdzie kraina snów to jest w zasadzie przedsionek piekła itd., itd. I cała ta podróż Johna w pogoni za piaskiem Sandmana to jest właśnie przejazd przez Amerykę i naprawdę uważam, że ten komiks to jest rewelacja. On sprawdza się na poziomie tym fabularnym, sprawdza się na poziomie wizualnym, bo to co tutaj Aaron Campbell wyrabia, jeżeli chodzi o warstwę graf graficzną, no to jest po prostu często szapoba. To jest bardzo charakterystyczny rysunek, ale bardzo odważny. Wiele pa paneli zapada w oko. No ale ostrzegam też, że to jest komiks, który wymaga pewnego skupienia, pewnej uwagi, dlatego, że Spurier jest erudytą i nie tylko bawi się odniesieniami do Sandmana, Hellblazera, uniwersum DC, ale także do filozofii. Dość powiedzieć, że tutaj filoksenia, czyli taka gościnność rodem ze starożytnej Grecji, jest jednym z motywów przewodnich całego tego tomu, no, kawał rewelacyjnego komiksu, który jeżeli pominęliście, a jeżeli lubicie mroczne, okultystyczne klimaty horrorowe, to powinniście po niego sięgnąć i to tak jak mówię, możecie sięgać po ten komiks nawet jeżeli tych wcześniejszych tomów nie czytaliście. Druga rzecz ode mnie to The Elixir. Film o zombie, czyli z gatunku, którego ja za którym ja nie przepadam, powiem wam szczerze. To jest trochę tak, że ja tych filmów widziałem dużo, ale w którymś momencie taki ten zalew, zalew po The Walking Dead, który mieliśmy w tym gatunku, trochę mnie zmęczył i ja bardzo wiele rzeczy odpuściłem, tak jak na przykład odpuściłem te sequele 28 dni później, bo nie chciałem się nadrabiać czy przypominać sobie tych wcześniejszych filmów, ale stwierdziłem, że skuszę się na Eliksir, który pod koniec października, tak akurat pod Halloween, pojawił się na Netflixie no i jeżeli zastanawiacie się co skusiło mnie aby po ten film sięgnąć no to osoba twórcy bo za The Elixir który jest indonezyjskim horrorem odpowiada Kimo Stamboel czyli to jest połowa obu, oprócz Timo Tiahiantu duetu The Moe Brothers który chociażby odpowiadał za Macabre o którym kiedyś w konglomeracie podcastowym odpowiadałem no i byłem bardzo ciekaw co Stamboel który w przeciwieństwie do właśnie Timo trochę zniknął tak naprawdę jako twórca, ma do zaoferowania w gatunku horroru po powrocie. No i powiem wam szczerze, że się nie zawiodłem. Elixir mógł wam umknąć na radarze, dlatego, że właśnie no chociażby seria, czy ten powrót do serii 28 dni później, po tym jak Arex Garland też cały czas jest mocno hołubiony i Danny Boyle tak samo, no to on, ten film zdominował narrację wokół tego kina o zombie, mam wrażenie w zeszłym roku, a Elixir pomimo tego, że trafił od razu na Netflixa, no to nie jest rzecz, którą fani gatunku powinni pominąć. Z jednej strony to nie jest absolutnie historia odkrywcza, bo zaczyna się, no można powiedzieć tak, jak też już to w horrorach wielokrotnie widzieliśmy, kiedy to pewna rodzinka pojawia się w domu swojego ojca, Nestora Rodu i twórcy takiego firmy medycznej, która zajmuje się medycyną, ale taką, wiecie, opartą o te, te kwestie ludowe. Ojciec wypija pewien eliksir, odmładza się cudownie, po czym po chwili oczywiście zamienia się w zombie. No i Elixir to jest, powiedziałbym, horror akcji, którego ja się trochę po Kimo spodziewałem. Dlatego, że oni z Timo Ciajanto, no uprawiali kino pełne posoki, pełne wyszukanej akcji, humoru, absurdu i no, przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo krwawe. No i ten film bawi się tym wyśmienicie. To jest tytuł, po którym, wiecie, czasem możecie się trzymać na głupotę pewnych rozwiązań, na absurd pewnych zachowań, ale to jest film, który dostarcza dokładnie to, co obiecuję od samego początku. Jest krwawo, jest efektownie, całość jest świetnie nakręcona, to jak ci twórcy z Indonezji potrafią serwować świetnie nakręconą krwawą jadkę, to cały czas budzi mój niezmienny podziw. A przy tym, wiecie, to nie jest kino głupie, bo nawet jeżeli czasem wydaje, wydają nam się pewne rozwiązania fabularne absurdalne czy przygięte, to widać, że kimo pod pozorem właśnie tej takiej prostej rozgrywki też przemyca pewne ciekawe obserwacje, no a poza tym to jest też kino indonezyjskie które bawi się fajnie tym lokalnym kolorytem to jest dla mnie zawsze plus i wiecie to też mogłaby być tylko nie wiem inna estetyka ale nie mam wrażenie że tutaj to też wszystko buduje tę opowieść także jeżeli pominęliście Eliksir, no to ja wam go serdecznie polecam i ostatnia rzecz bo tak jak się z Szymasem śmieliśmy o tym pewnie nikt nie będzie mówił w nawiedzonym podcaście, a ja lubię muzykę, lubię muzykę metalową i w zeszłym roku jedną z wyczekiwanych bardzo mocno przeze mnie płyt na tym rynku był nowy album Owls Woods Graves, czyli takiej black metalowej, punkowej, hardkorowej kapeli zatytułowany Streaks i Sowy to jest zespół black metalowy ale powiedziałbym z takim bardzo mocno punkowym, hardkorowym pazurem. Ja ich śledzę od paru ładnych lat i no, po świetnym koncercie, który też zaliczyłem z nimi bodajże to już dwa lata temu po świetnej poprzedniej płycie bardzo byłem ciekaw co przyniesie Strix, który już od okładki zapowiada, że będziemy mieli kontynuację tego, w czym sowy są mocne, czyli właśnie takiego okultystycznego, mrocznego klimatu i to dostajemy na tej płycie. Owlous Woods Grace to jest zespół, który możecie kojarzyć z, właśnie z black metalem, ale tym takim black metalem powiedziałbym bardzo mocno antychrześcijańskim, skupionym na okultyzmie, na czarach, bardzo mocno takim niepokornym. Dość zresztą powiedzieć, że jednym z numerów na tym albumie Strix jest album Anarcho-Okultyzm, który skupia się na okultyzmie, ale w opozycji, tak naprawdę do samej opozycji, jak w którymś momencie wykrzykuje czy wyśpiewuje Michał Stępień, czyli default, który odpowiada za wokale na tym albumie. Ale Strix mnie nie zawiódł. Ta płyta widziałem, że miała mieszany dosyć, mieszane dosyć odbiór, ale takie świetne numery jak The Night Shift czy Say No to Heaven, który jest takim hymnem w stylu antychristian Halligansk z poprzedniego albumu, mi robiły robotę i ta płyta towarzyszyła mi przez długie tygodnie w moich głośnikach świetny album także dla jeżeli was takie okultystyczno black metalowe klimaty interesują polecajka i korzystając z tego miejsca, że jesteśmy w podsumowaniu roku, stwierdziłem jeszcze, że na koniec trochę doważę jeszcze grzeszników, dlatego że ja pamiętam, że w momencie, kiedy ten film wyszedł, on mi się bardzo podobał, ale no, trochę nie rozumiałem aż takich zachwytów, które temu filmowi towarzyszyły, ale stwierdziłem po tym, co się zaczęło dziać wokół kampanii reklamowej, jakie głupoty ludzie zaczęli pisać w internecie. Że czasem jednak proste, ale fantastycznie napisane kino, które może nie odkrywa nomen Ameryki na nowo, ale jest świetną opowieścią, no, że ono jednak potrzebuje też takiego doważenia, bo czasem ludzie po prostu nie widzą, co dostają na pierwszy rzut oka i jeżeli po licznych zachwytach, także tutaj w nawiedzonym podcaście po Grześników nie sięgnęliście, ja jeszcze raz od siebie polecam, bo to naprawdę fantastyczne kino, świetnie zakorzenione w muzyce, w tej amerykańskiej kulturze, no, i Mam nadzieję, że zarządzi na Oscarach, ale o tym przekonam się już wkrótce. A ja kończę. Dzięki, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, z tej strony Krzysztof Biliński, dla niektórych znany również jako Korsarz, właściciel wydawnictwa 9. Dziś na zaproszenie Szymasa z Nekropolitana chciałbym mniej więcej podzielić się tym, co w zeszłym 2025 roku w granicach horroru rzuciło mi się w oczy, spodobało mi się lub też wywarło jakieś inne wrażenie, którym chcę się z Wami w ten sposób podzielić. Ogólnie, jeżeli chodzi o związki moje z horrorem, to ostatnimi czasy są one trochę może na bakier i nie ze wszystkim jestem na bieżąco, ale te rzeczy, które wydają mi się najważniejsze, śledzę z uwagą i w jakiś sposób też z nimi spotykam się, czytam, oglądam i tym samym trochę się z tym chciałem z Wami podzielić. Zacznijmy może zatem od książek, czyli tego, w czym siedzę, najbardziej. Jeżeli chodzi o wydawnictwo 9, czyli wydawnictwo, które jest kojarzone bardzo mocno z horrorem, jak na takie wydawnictwo przystało, w zeszłym roku nie wydaliśmy żadnego horroru. Oczywiście mówię to trochę z przekąsem, bo gdzieś ta literatura grozy oczywiście z nami ciągle jest, ale nie jest to ten horror typowy, o którym myśli się, kiedy słyszy się właśnie to słowo w odniesieniu do konwencji jakiejś filmowej czy literackiej. W tamtym roku w wydawnictwie 9 z tych rzeczy okołogrozowych to chyba najważniejsza, o której tutaj chciałem wspomnieć, jest ta, że skończyliśmy wydawanie pełnej edycji dzieł zebranych Stefana Grabińskiego z Krzysztofem Grudnikiem. Była to seria, którą realizowaliśmy przez dwa lata, w 2024 i 2025 roku. Osiągnęła ona wreszcie swój kres. Mamy całość dzieł w jednym wydaniu, mniej więcej w wydaniu takim, jakie mi się marzyło, ponieważ nie chciałem robić wydań omnibusowych, ale wydanie takie wzorcowe, odzwierciedlające książki takie, jakie wychodziły w czasach, kiedy Grawiński je publikował. U nas oczywiście jeszcze też mamy nowości dwóch autorów mocno kojarzonych z grozą, czyli Dawida Kaina i Wojciecha Guni. Dawid Kain w 2025 roku wydał wspólnie z nami no może właśnie nie horror, nie weird fiction, ale taki thriller z dosyć przewrotną fabułą. Czarna skrzynka. Jak to u Dawida mamy wiele wymiarów, wiele odniesień, wiele analogii ponieważ no, jego utwory to nie jest prosta historia, którą czyta się i zostajemy tylko na powierzchni. U Dawida zawsze trzeba kopać gdzieś głębiej, więc ten thriller też jest wielowymiarowy. No i w sumie pokazuje grozę naszego świata od tej strony, że my jako ludzie nie potrafimy się ze sobą dogadać, a źli i tak jesteśmy od wnętrza, co skutkuje tym, że nasze życia często są bardzo, bardzo pogmatwane i kończą się nieszczęściami. Wojciech Gunia z kolei, wydając najnowsze zbiór opowiadań Kiedy będziesz gotowy idź, poszedł kolejny krok dalej ku literaturze pięknej. Może nie tyle jest w nim dużo horroru, chociaż zdarzają się naprawdę drastyczne i nawet ekstremalne momenty, to jednak dostajemy bardzo głęboką refleksję nad naszą codziennością, nad naszym światem i problemami uniwersalnymi, z którymi zmierzamy się właściwie na co dzień w każdym pokoleniu, bo taki nasz cykliczny charakter, że musimy przechodzić często przez to samo i niestety nie uczymy się na tych naszych błędach zeszłych pokoleń. Poza Grabińskim, Kainem i Gunią mamy ostatnią na ten moment edycję antologii Sny Umarłych, która jak najbardziej kojarzona była z horrorem. Tym razem była to raczej konwencja mieszania weird fiction z fantastyką socjologiczną, i w 2025 roku w tej formie zamykamy na ten czas sny umarłych. Także tyle z wydawnictwa 9. A co jeszcze na naszym rynku mnie. Urzekło no, oczywiście wreszcie dopełnienie księgi krwi Clive'a Barker'a przez wydawnictwo Mac. Tomy od 4 do 6 są wreszcie na naszych półkach i jestem bardzo bardzo wdzięczny wydawnictwu Mac za to, że dopełnili swojej pracy i możemy się cieszyć pełną wersją tych, powieści, tych książek w jak najbardziej znakomitym magowym wydaniu. Wśród naszych, powiedzmy, tych bardziej niszowych wydawców to przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że w zeszłym roku bardzo mocno też na horror postawiła planeta czytelnika. Oni na przykład podeszli do tego zagadnienia w bardzo różnorodny sposób, ponieważ mamy zarówno nowe edycje książek Morta Castle, na przykład Czas Obcych, to jest też wydana książka w 2025 roku. To mamy też fajnych debiutantów, znaczy debiutantów, e, autorów nowych w Planecie Czytelnika, Dominika Łuszczyńskiego, Dom na Wrzeszczącym Wzgórzu, czy też Ogród Makabry Wojciecha Kopycińskiego. Mamy też e, egzotyczną, można by powiedzieć, perełkę, czyli Milana Kowaciewica, Ragowesti Siewcy Kaźni. To jest też fajna sprawa, że Planeta Czytelnika sięga po nieoczywistych m, autorów, z, e, niekoniecznie anglojęzycznego poletka. No i Wragowesti jako horror ekstremalny z pewnością tutaj da Wam popalić. No i bardzo podoba mi się też taka niewielka seria, którą Planeta Czytelnika zaczęła publikować. To są serie nowelizacji, ekranizacji, znaczy nowelizacji filmowych. Mamy tutaj w tym roku Stefan Burgeon Maniaka i co dla mnie najważniejsze Mark Alan Miller napisał jedną z pobocznych historii Hellraisera na podstawie oczywiście utworów Clive'a Barkera i Hellraiser piętno jako taka mm, alternatywa do tego co tworzył Clive Barker to jest, wydaje mi się, unikatowa rzecz i ją z pewnością bardzo chciałbym tutaj polecić. Z tych naszych innych horrorowych wydawnictw to z pewnością warto zwrócić byłoby uwagę na Przemysława Budzińskiego Kieszenie pełne ślimaków, które Dom Horroru opublikował. Jak wiadomo, Dom Horroru w dużej mierze publikuje horror ekstremalny, a Przemysław Budziński spod tego jakby spod tej łatki się wymyka i kieszenie pełne ślimaków jak najbardziej gdzieś tam w okolicach weird fiction krążą i takiego bardziej zaawansowanego horroru zaangażowanego. Z tych wydawców jeszcze, których na pewno by warto było tutaj wspomnieć, a którzy horrorem się parają po dziś dzień, to oczywiście Lingua Mortis. I w Lingua Mortis mieliśmy w tamtym roku jedną z książek Grahama Mastertona, i widzę też, że Sławek, właściciel Lingua Mortis, coraz bardziej gdzieś ten teren literatury grozy eksploruje. W tym roku, akurat już nie w tamtym, ale w tym roku widzę, że ma się ukazać antologia horroru Tachykardia, więc miłośnicy, nie powinni, miłośnicy tego gatunku nie powinni też narzekać na brak ciekawych pozycji. Przechodząc z poletka książkowego, przejdziemy na pole filmowe. Miałem okazję trochę tych filmów obejrzeć w zeszłym roku. Mam trójkę filmów, które według mnie są genialne i strasznie chciałem Wam też polecić te obrazy, jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście. Zacznijmy może od takiej gradacji, w jakiej te filmy mi się podobają, z tej, z tej trójki podium. Powiedzmy, że na trzecim miejscu byliby Grzesznicy. Film wspaniały, jeżeli chodzi o klimat, nastrój, zdjęcia, muzykę. W ogóle obraz naprawdę bardzo, bardzo niesamowity. Filmem, który powiedzmy postawimy na drugim miejscu podium, będzie film Oddaj ją. Horror bardziej z tej strony psychologicznej, gdzie element nadnaturalny jest rzeczywiście tym, co budzi grozę, ponieważ jest też pewnego rodzaju alegorią tęsknoty za czymś utraconym, alegorią jakby oddania wszystkiego w zamian za to, żeby przeszłość wróciła, żeby odzyskać to, co bezwzględnie utracone. Ten film robił na mnie ogromne wrażenie. To w każdym momencie czuć było w nim napięcie, czuć było tą chorobliwą sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy bohaterowie. I też nie można byłoby rozstrzygnąć, czy główna, nazwijmy to, sprawczyni zła jest rzeczywiście osobą złą, czy też bardziej tą, która podejmie się wszelkich środków, aby odzyskać utraconą miłość i szczęście. A zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiam tutaj film 28 lat później. W tej chwili jestem już po obejrzeniu drugiej części dopełniającej te dylogie i muszę powiedzieć, że tak genialnego filmu grozy z takim rozmachem, z taką symboliką, z takimi nawiązaniami pod tekstami filozoficznymi, tego jeszcze, tego już od dawna, dawna naprawdę nie widziałem znakomite zdjęcia, znakomite pomysły. Wreszcie ktoś podszedł do tematyki, powiedzmy, takiej post zombie od strony zupełnie innej, nietypowej i dlatego pewnie też tak dużo pomej wylewa się na ten film, który po prostu nie idzie na żadne kompromisy i przedstawia swoją zupełnie odmienną wizję tego, co jest ważne w świecie opanowanym przez zarazę zmieniającą ludzi w bestie. Siłą ogromną tego filmu jest właśnie też to, że możemy go łatwo odnosić do naszej rzeczywistości. Chociaż czy tak łatwo, to nie wiem, bo widzę, że wielu to sprawia ogromny problem. Ja dostrzegam dużo analogii między naszym światem, naszą codziennością, obawami o naszą przyszłość, bo to przede wszystkim też jest film trochę taki wizyjny co do tego, w którą stronę w ogóle ludzkość może pójść. Jak bardzo może dać się też zmanipulować, jak... Wstrętni gdzieś wewnętrznie mogą być ludzie w sytuacji zagrożenia. Widzimy to dziś, możemy to łatwo odnieść do obrazu Boyla. Ja osobiście jestem zachwycony i takie filmy właśnie powinny być wzorem do naśladowania, wzorem do dążenia do równie oryginalnych, nieschematycznych, niesztampowych realizacji. Właśnie takie dojrzałe dzieła to jest coś, co we mnie co na mnie robi największe wrażenie i takich też szukam. I też życzę wam, żebyście w takie dzieła mogli zatapiać się jak najczęściej i dzięki nim też wynosić coś dla siebie, bo horror, jak to zawsze powtarzam i ogólnie fantastyka, to nie jest literatura tylko eskapistyczna, tylko rozrywkowa, ale wręcz ta, która ma jakby największe pole do popisu nad refleksją o naszym świecie i o naszej przyszłości. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, Krzysztof Biliński. Dzień dobry, cześć! Z tej strony Magda z Grozowni. Na początku chciałam przede wszystkim podziękować Szymasowi za zaproszenie do tego nagrania. To ogromne wyróżnienie, zatem bardzo, bardzo dziękuję. Dość długo zastanawiałam się, o czym warto wspomnieć w podsumowaniu roku 2025, bo jednak przeczytałam sporo wartych uwagi, oczywiście w moim subiektywnym odczuciu, powieści. Jednak dziś chciałabym się skupić na kilku tytułach, które ukazały się w roku poprzednim, a są skierowane przede wszystkim do młodego czytelnika. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy ten boom na grozę dziecięco-młodzieżową rozwinął się w minionym roku, czy to ja dopiero zaczęłam zauważać istnienie tejże, chociażby z tak prozaicznego powodu, że mam dwulatka w domu. Może to po prostu jakaś podróż sentymentalna do czasów beztroski? A może obie te rzeczy? W każdym razie z niezwykłą przyjemnością chciałabym Wam dziś polecić kilka tytułów, które ukazały się w 2025 roku. Zatem na pewno do moich ulubionych tytułów młodzieżowo dziecięcy które przeczytałam w poprzednim roku, należą Czarny Staw i Wiła, które należą do cyklu Czarny Staw i są autorstwa Roberta Ziębińskiego. Uwielbiam te książki za pomysł, za klimat, za fajnych bohaterów za nawiązanie do zapomnianej już legendy o Panu Twardowskim i za cudownego kociego bohatera Pana Pulmana. Kolejną książką, o której chciałabym wam wspomnieć, jest Pirania Duszy Klaudii Zacharskiej. Ten tytuł z kolei należy do cyklu Latarenki. Kolejny tytuł już się też ukazał, Ukradzione Oczy tego jeszcze nie czytałam, ale to, co mogę powiedzieć po lekturze Piranii Duszy, to to, że są tam bardzo fajne, sympatyczne bohaterki, z którymi można się utożsamić. Jest bardzo dużo grozy, bardzo dużo mroku, ciekawy pomysł na fabułę. Śledźcie sobie ten cykl. Kolejnym fajnym cyklem, który się ukazał w poprzednim roku, jest cykl "Trupia główka Marty Kisiel, a tytuł pierwszej części to Zapadły Pałac. Podoba mi się mnogość różnorodnych bohaterów, jest bardzo mrocznie, są nawiązania do baśni i gier z dzieciństwa, chociażby Baba Jaga patrzy. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę rozwinie się fabuła tej historii. Następnym tytułem na który warto zwrócić Waszą uwagę, jest Kot Marian i Przeklęty Kwartet. Jak możecie się domyślić, cykl tych książek to Kot Marian, czyli bohaterem jest kot, kocur bardzo przypominający mi mojego Jerego, który po prostu ma na wszystko wywalone. To jest cykl Krzysztofa Zapotocznego i generalnie w tym cyklu jest jednak większy skręt w stronę fantastyki. Można by powiedzieć, że troszeczkę czerpie z Harry'ego Pottera, ale jest również groza, są elementy grozy, bywa niepokojąco i jest niesamowity czarny humor. No i są koty, no. Czegoż chcieć więcej? Kolejnym tytułem, który mm, mnie może nie zaskoczył, dlatego że Marek Zychla jakby każdą swoją powieścią zaskakuje, ale w Inspektorium, na przykład, gdzie bohaterami są młodzi ludzie, nastolatkowie, jest naprawdę zaserwowana taka brutalność. Uwierzcie mi, że jestem w miarę odporna na pewne mm, opisy, natomiast tutaj powiem szczerze, że autor y, nie zostawiał suchej nitki na, na swoich bohaterach, więc jak powspomniałam, jest bardzo brutalnie, jest mrocznie. I myślę, że można powiedzieć, że Czerpie też trochę fabuła, takie elementy można znaleźć: Wielkiego Marszu Stevena Kinga czy Igrzysk Śmierci Susan Collins. Wiem, że to jest, będzie kontynuacja tej historii, także czekam z niecierpliwością. Mogę jeszcze wspomnieć o dreszczowcach Arel Steina, kto wychowywał się w latach 90., to gęsią skórkę ma w małym palcu. Tutaj w, z początkiem stycznia poprzedniego roku Ukazał się jego zbiorek nowych opowieści, no i cóż mogę powiedzieć, no są to świetne, krótkie, mroczne opowieści dla młodzieży, idealna, cudowna klasyka gatunku. I ostatnią książką, o której chciałabym dzisiaj wam powiedzieć jest ABYS Łukasza Schustera. Wydaje mi się, że tutaj jednak książka jest skierowana bardziej do starszego czytelnika, mimo że, znaczy starszego młodszego, no jakby starszego nastolatka, o. Ponieważ tutaj jest już mocno mrocznie, fabuła dzieje się na Śląsku, mamy lata 90. mamy kopalnię, wielką tajemnicę i bestie. Co z tego wynika? Musicie sobie przeczytać. Po prostu groza pełną gębą. Wszystkie tytuły, o których wspomniałam przed chwilą z czystym sumieniem polecam i na pewno będę bacznie obserwować literaturę dziecięcą młodzieżową na naszym rynku wydawniczym. Poza Abyss, pozostałe tytuły czekają na swoją kontynuację, więc z przyjemnością poniesięgnę, kiedy już się ukażą. Dzięki Wam za wysłuchanie i wszystkiego dobrego. Ściskam Was mocno. Magda. Głos Twojego żołądka w Twoim domu, w Twoich uszach, czyli żarłok TV z tej strony, oraz jednocześnie Łukasz Skóra z podcastu Audycja Skóry z Konglomeratu podcastowego. W tej krótkiej wstawce chcę polecić najpierw rzeczy wymienić, czyli Biblioteka Grozy, która nadal wydaje, w 25 roku wznowiła chyba tylko Marjorin, czyli Kobieca Groza plus e, Wellsa. Niestety tego, co wydali w 25. to nie przeczytałem, tylko kupiłem, więc jeszcze audycji nie nagrałem, ale to jest Honorable Mention. Jeśli chodzi o kanały YouTubeowe, niecodzienne kanały YouTube'owe, to wciąż nadający przez cały rok 25. Police Activity, pokazujący grozę w zaułkach, dni, zwyczajności, codzienności nagrałem o tym cały podcast kanał Police Activity i filmy takie jak tam są y, dokumentujące na przykład atak faceta z maczetą w Nowym Jorku to jest y, coś co pokazuje, pokazuje grozę jaka może czaić się w codzienności podobnie tak jak horror uwrażliwia na pewne wartości porusza we mnie te same struny co wiele horrorów od których odchodziłem w 25 roku Odchodziłem, Jakoś bardziej ciągnęło mnie do obyczajówki i w obyczajowości szukałem właśnie jakiejś ukrytej grozy, czasami wręcz weirdowej, tak jak na przykład w eseju Wymiociny Karla Owa Knausgarda w tomie Jesień. Co prawda z 2015, ale wspominam. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o takich filmowych dokonaniach, już patrząc po IMDB, konkretnie na datę produkcji, to przede wszystkim 8 na 10, najlepiej oceniony horror, 28 lat później i powrót Danego Boyla dodatkowo z Alexem Garlandem do horroru do gore miejscami i 28 dni później 28 lat później ponowny powrót Danego Boyla i zredefiniowanie horroru, no właśnie tamten film dodawał szybkie zombie, ten Idzie w tej całej ewolucji zombie jeszcze dalej, ale przede wszystkim w języku kina idzie e, równie daleko, pokazując nowe, eksperymentalne ujęcia, teledyskowy montaż, energetyczny film, który pokazuje, że tym horrorem można się wizualnie zabawiać, e, niekoniecznie przywiązując uwagę taką mocną do scenariusza. To jest film typu dunkierka, typu przeżycie, 190 tysięcy ocen na IMDb, ode mnie dostał 8 na 10 i cenię sobie go jednak wyżej niż Weapons z tego roku, które dostało u mnie 7 na 10. Dodatkowo 7 na 10 dostał film Good Boy, który suma summarum też trzeba polecić i ten Good Boy wybija się zarówno ponad moim zdaniem Weapons i ponad 28 dni później, lat później jeśli chodzi o Fantazję realizacyjną i o język kina, czyli pokazanie świata z perspektywy pieska, ogromny wyczyn operatorski z cinematografii, przeróżne ciekawe ujęcia z perspektywy psa pokazujące świat przerysowany z perspektywy zwierzęcia w formie horroru, czasami niestety za dużo było horroru w tym filmie Good Boy um, bardziej wolałbym mocniejsze pójście w stronę obyczajowości no ale jest to co jest i to koniecznie no trzeba obejrzeć jeśli chodzi o seriale to Common People, czyli odcinek z y Black Mirror, Charliego Brookera, Common People, czyli trochę taki Dickowski, Dickowski film. Bardziej science fiction niż horror, bardziej thriller, no ale to jest wciąż Black Mirror. Jeśli chodzi o takie filmy ciekawe, ambitne, to thriller Sirat, nagrodzony w Kan dostały do mnie 7 na 10 takie medytacyjne, kontemplacyjne kino i tutaj właśnie jest pewna styczna z Polis Activity w scenie na skałach scena na skałach czyli pokazanie kruchości ludzkiego życia no i bardzo ciekawe zwrotki fabularne w stylu Antonioniego w trakcie seansu połączenie muzyki z naturszczykami aktorzy naturalni, nieprofesjonalni, po części jest to może dokument, po części fabuła, ale schodzimy do e, głębokich przestrzeni mentalnych, ukrytych, pokazując samochody jadące mroczną pustynią. Pewne skojarzenia z ceną strachu e, z lat 50., potem z frytkinem. Ale myślę, że Sirat to jakaś osobna jakość, osobna historia, która łączy dużo inspiracji, ale tworzy jakość właśnie do tej pory, no rzadko spotykaną. Oglądając to, miałem trochę właśnie takie odczucie, jakbym oglądał jakiś, nie wiem, dokument, pseudodokument trochę. E, zastanawiać się można, ile z tego tam jest wyreżyserowane, a ile nie. I znowu, ten film porusza pewne struny, które czasami poruszają horrory. Wchodzimy, dotykamy Gdzieś tam muskamy jakąś tajemnicę. Sirat jak najbardziej polecam miłośnikom kina tak zwanego ambitnego, niecodziennego, wyszukanego na spokojnie. <śmiech> Nominacja do dwóch Oscarów. Najlepszy film obcojęzyczny i najlepszy dźwięk. Zdecydowanie dźwięk jest dopracowany. Nawet jeżeli nie lubicie muzyki rage'owej to ta muzyka w połączeniu z tymi pejzażami brzmi wyśmienicie. Niestety drugi odcinek, 28 lat później, wyreżyserowany już nie przez Danego Boyla, nie wywarł na mnie takiego wrażenia, aby trzy razy iść do kina. I jeżeli będziecie oglądać 28 lat później, to koniecznie w kinie na jak największym ekranie. Ponieważ ten film pokazuje, że nie liczy się jakość kamery, liczy się pomysł, liczy się inscenizacja, ustawienie tej kamery, może być brud, może być szarpanie kamery. Liczy się też swoista efektowność, pomysłowość, zaryzykowanie, jak w moim przekonaniu rewelacyjne, szarpane bullet time szarpane bullet time nakręcone smartfonami w lesie to jest to co poszerza moim zdaniem język kina tak samo jak kiedyś zrobił to Sean Baker w Tangerine i ostatnio jego współpracownica Tsu, bodajże tak się nazywała w pięknym tym filmie azjatyckim Left Handed Girl, który też był smartfonami kręcony. No, chciałbym, żeby Sean Baker nakręcił jakiś horror. Ehm, niestety on idzie w kino obyczajowe, zostaje w kino obyczajowym i to są, to są moje zachwyty 25 roku, kino Sean'a Bakera. Ehm, no i Jorgos Lantimos ze swoją bugonią idzie w stronę horroru, w stronę ale troszkę jestem zawiedziony to jest z, m, chyba jeden z najprostszych filmów Lantimosa ta bugonia choć przyjemnie się oglądało nie powiem podsumowując, rok 25 dla mnie osobiście nie był czymś, nie był okresem, w którym wypatrywałbym horroru, w którym tęskniłbym do horroru, wydaje mi się, że w tym roku trochę mi się horror tak jakby przejadł. Już nie odbieram go tak, jak yy, wczoraj byłem na, na, na Silent Hill, gdzie babeczka wyszła w trakcie seansu do toalety, ale wyszła z, ze swoim chłopakiem, bo tak się wkręciła, że musiała go poprosić, że no podejrzewam, że się bała. Tak? Więc yy, no właśnie... Ten horror troszkę tak jakby mniejsze wrażenie na mnie robi, niż jakaś obyczajówka, niż tak jakby, nie wiem, mm, szokujące sceny dokumentowane na Police Activity i nie z powodu makabry, nie z powodu Faces of Death, tak jak kiedyś była ta seria, która okazała się fejkowa, że to nie były snuff mówi prawdziwe, bo tutaj na Police Activity oni bardzo blurują, mm, ale same te historie opowiadane tam są i trochę działają tak, jak przestrogi płynące z niektórych thrillerów, horrorów, czy mowy, że mówiąc bardziej prostacko, z, jak przestroga płynąca z nauczyciela kursu na samoobronie. No a ja zawsze miałem takie odczucia, że właśnie oglądając horrory, w jakiś sposób jestem wyczulony na Paradoksalnie, piękno życia na, na pewne wartości, które trzeba chronić, hmm, żeby tutaj nie wspominać barbarzyńców i Weapons, właśnie tego naszego reżysera, którego na pewno będę śledził, bo Weapons to też był bardzo sympatyczny film, na który, notabene, do kina też poszedłem dwa razy. Hmm, I też jakoś tam mogę polecić. tak? Natomiast w tym 2025 roku brakowało mi trochę może takiej grozy właśnie retro. Ta, ta biblioteka grozy słabo wszędzie. No ale to no mam też zaległe tomy na półce i polecam... Bibliotekę grozy wszystkim, którzy chcą się oderwać od tej bieżączki, dofinansować ze swojej kieszeni właśnie klasykę grozy, zakurzoną grozę, bo te inspiracje Potem procentują podczas oglądania czytania nowości. A jeśli chodzi w ogóle o taki no, klasyczny horror literacki, to ciężko. Kupiłem żywe trupy, tą knigę wielką mam ją na półce, inspirowane Georgem Romero. Ale, szanowni Państwo, no właśnie co się dzieje takiego, że 2024. To pewnie pod koniec wyszło 24, ale no chyba kupiłem to w 25. Wielka Kniga, żywe trupy. Myślę, że ta książka może zamknąć już całkowicie fascynację żywymi trupami, moją, moją czy taką jakąś przygodę, bo tyle tych żywych trupów się namnożyło, że już troszkę straciłem nawet nie tyle co rachubę, ale energię jeżeli będzie jakiś film jakieś dzieło właśnie o, nawiązujące klimatem do tych żywych trupów które się miło wspomina te, te czasy George'a Romero Winiego, to mam nadzieję, że usłyszę takie polecanki wśród innych gości szanownych, miłośników kultury, których tutaj zaraz będę sobie dalej słuchał. Cieszy mnie, że jestem w takim sympatycznym towarzystwie. Polecam zerknąć na moje... Polecanki, rekomendacje i zapraszam na swoje audycje z cyklu filmy zimowe, filmy wakacyjne, tudzież na Żarłok TV, kanał poświęcony o jedzeniu, totalnie przeciwny do horrorowych klimatów. Niczego tam złego, strasznego, przerażającego nie znajdziecie, chyba że coś niesmacznego, ale życzę Wam wszystkim najsmaczniejszych sensów filmowych wciągających, pysznych lektur i ciekawych planszówek, bo przecież horrorowe planszówki też są wydawane ja planszówki w 25 roku bardziej takie powiedziałbym jakieś abstrakcyjne, jakieś euro grałem drugi raz w The Thing i jest moja recenzja tej planszówki horrorowej na podstawie filmu Carpentera po drugim rozegraniu partii oceniam. Gorzej mi się podobało i wiele zależy od składu. Od graczy. Jeżeli dobrze się znacie, macie jakąś paczkę, dobrze się dogadujecie, to ta gra będzie procentować. Ale tu już wybiegam poza 2025 rok trochę do tyłu, więc kończę szybko, nastawiam się na odsłuch i polecam się na przyszłość. Cześć! Typowy skóra, ekscentrycznie, dygresyjnie nie do końca na temat ale dzięki za życzenia, oby się spełniły. Tak jak wspominałem na wstępie, dziś publikuję te pozostałe wstawki gościnne i Skóra był ostatnią dziewiętnastą osobą, która zgodziła się ten czas podsumowań 2025 współtworzyć, zaś na moje prywatne podsumowanie będziecie musieli musiały jeszcze chwilę poczekać, pewnie w tym przyszłym tygodniu już się ukaże. Podobnie jak przed tygodniem zachęcam do komentowania, do dzielenia się własnymi zachwytami lub zawodami. Dajcie znać, które teksty kultury czy wydarzenia na Was zrobiły największe wrażenie. A jeżeli nie chcecie niczego polecać, ale przesłuchaliście, przesłuchaliście oba podcasty, a więc w sumie blisko 4 godziny materiału, to dajcie znać chociaż, że żyjecie, tak? że istniejecie, że teoria martwego internetu jest przesadzona, że jednak tam gdzieś w tej sieci są ludzie, którzy nas słuchają i że jest sens dla Was właśnie montować takie kobyły. Wpiszcie w komentarz nie wiem, coś głupiego, może właśnie Dobra Kobyła, tak? E, jak to brzmi w ogóle? E, dobra Kobyła, Kasztanka Piłsudskiego, Geralt i Płotka. Coś dziwnego, niech ludzie, którzy nie przesłuchali, zastanawiają się, o co chodzi. Ja zrozumiem, a to najważniejsze. Reszta może przesłuchaj i zrozumie. No dobra, to dziękuję za wysłuchanie drogiej części Czasu Podsumowań 2025 i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.